Cześć, audycja kadr Ci Dzisiaj odcinek 43. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Został nam tydzień do Łodzi. Tydzień, no, już Nie tydzień, możemy się nie, nie doczekać. Całość, tak? no. Będziemy w piątek, bo niektórzy mają prelekcję nie, w piątek. Nie, nie, nie, nie, nie, więc nie. przypomnijmy jeszcze raz, że warto się wybrać na prelekcję Krzyśka, która będzie opowiadała o... Znaczy że warto to też się dopiero okaże, ale tak. Będziemy sobie rozmawiać o tym za co kochamy i za co nienawidzimy superbohaterów bo coraz więcej osób yy, jest trochę przeciwna. Tym superboaterom uważają, że zjedli swój ogon i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest wciąż najlepiej sprzedająca się gałąź, że tak to ujmę komiksów w Polsce, więc no, sprawdzimy jak to jest. Czy... I to będzie dyskusja. Tak, tak. <śmiech> a skoro dyskusja, no to warto by było, żeby ktoś przyszedł, bo dyskutować trzeba z kimś. To jest, to jest podstawowa zasada, więc zapraszam jeszcze raz. To, to może jak też, no, bo też tam będę, bo jedziemy razem, mm -hmm. to wepnę się w, w tablicę, jeden mikrofon <coughs> będzie twój, drugi mój, będziemy mieli odcinek z głowy. No Okej, okay, nie ma sprawy. genialny plan. Tymczasem, co się działo w Newsach? E, co się działo w Newsach? W poprzednim odcinku tak coś mówiłem, że tak jakoś mało ten Timow zapowiedział na Łódź. No to... Tymczasem, tymczasem zapowiedział. I to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem tytułów osiem tytułów, których wcześniej nie zapowiedział. No proszę. Więc no, na boga to, można powiedzieć. Bo o Kwaśnym, kwaśnym jabłku e, Jerzego Szyłaka, Joanny Karpowicz już słyszeliśmy wcześniej. Więc e, to, że ta zapowiedź się pojawiła ponownie, to nie jest, nie jest dla mnie żadne zaskoczenie. E, tutaj mamy... Y, znaczy zaskoczeniem jest dla mnie to, że ten komiks ma tylko 56 stron. Myślę, że on będzie troszkę, troszkę bardziej większe objętościowo natomiast twarda oprawa, cena atrakcyjna no i chyba chyba wyczekiwany tytuł zdecydowanie natomiast te kolejne tytuły które się pojawiły no to no oczywiście no jak to teamów to, to, nie, to nie są tytuły które byłyby mi jakoś znane mocniej co jest dobre, bo tak, tak, tak, ale że... przez dobór tytułów w ten sposób bardzo dużo tytułów też poznaliśmy. Tak, mm, tak. Ta. i właśnie chodzi o to, że czytam sobie te opisy i kurczę, przykładowe strony na, na, na, na, w internecie i kurczę, fajnie to okay. wygląda, większość z nich. Nie, nie wiem co sądzić i tr trochę się boję tego, co się stanie, gdy, gdy przyjdę na stoisko Timofa. Mnie bardzo cieszy ta różnorodność, która jest, bo... Um... To pokazuje coś, co przeżyłem na przykład wczoraj na zlocie food truck'ów Kiedy 90% budek to były hamburgery, co już jest nudne do bólu mm -hmm. Więc e, ta różnorodność, ale z drugiej strony też spójność Linii wydawniczej Team zawsze była dla mnie wielkim, wielkim plusem No i też, bo przeglądam sobie te zapowiedzi na stronie Alei Komiksu I tutaj są podane numery, numery albumów to Od Timofa już to już będzie od 231 wzwyż, czyli też już co, całkiem, a nie, kwaśne jabłko ma 228 W każdym razie już pokaźna ilość tych tytułów Od Timofa się ukazała Natomiast co w tej Łodzi się pokaże? Um, aż przyjdzie kocur Agnieszki Kozłowskiej i Dawida Śliwińskiego I to jest e, debiut komiksowy Agnieszki Kozłowskiej i Zarazem jej praca dyplomowa e, 176 stron, więc od razu na bogato można powiedzieć I to jest mm, opowieść o młodej artystce przeżywającej kryzys która poznaje kota elektryka i to rozpoczyna niezwykłą podróż wewnątrz siebie e, która kończy się miejmy nadzieję odnalezieniem inspiracji i zapału brzmi to ciekawie graficznie na pewno jest ciekawe ponieważ na przykładowych stronach widzimy i e, czarno białe plansze i, i kolorowe mm, tak dość ciekawie pomalowane bo właśnie to jest pomalowane zdecydowanie mm, nie wiem nie, nie, nie do końca widzę czym na tych, na tych małych stronach, ale wygląda to graficznie bardzo ciekawie i 176 stron 79, 79. cena okładkowa wygląda fajnie no a dalej jest jeszcze, jeszcze ciekawiej, jest Esmera kolejny tytuł e, okładka ero. tego mi się bardzo, bardzo podoba, tak ba, bardzo pomysłowo, fajnie wykonana owszem, scenariusz z rysunki VINZ 80 stron, cena okładkowa 55 zł i tutaj mamy kolejny tytuł e, erotyczny no dobra tutaj nawet w opisie jest pornograficzne arcydzieło, więc będzie się działo, tak no i ty kolejny tytuł z, tego, typu, tego typu w Polsce i tutaj wydaje się, że tych komiksów erotycznych, czy właśnie nawet pornograficznych coraz więcej się pokazuje zobaczymy jak to pójdzie dalej no a teraz komiks e, argentyńczyka który mieszka w Krakowie i w sumie rysuje mangi, tak? Czyli sadboj Berliak, Berliak w ogóle będzie na festiwalu w Łodzi. Mm -hmm. Więc by można sobie, będzie można sobie kupić sadboja i od razu tam e, łapać autografy. Tutaj mamy 144 strony, 49 złotych cena okładkowa. Op. To też zapowiada super. Tak, opis jest bardzo zachęcający. Niewiele z niego wynika tak naprawdę, ale jest bardzo zachęcający. No lepiej, żeby mniej wynikało niż to tak, była niż, cała fabuła. Tak, tak. dokładnie tak. Strony przykładowe, no, no manga, taka, ale widać, że to nie jest taka typowa manga, inspiracja manga. Tak, inspiracja manga. No tak, tak, jak mówię, nie jest to w ogóle kupi, kupiło mnie zdanie, nie jest to komiks politycznie poprawny. W tym momencie już stwierdziłem, że jestem jeszcze bardziej zainteresowany. Zobaczymy. No, bardzo mocno liczę, że, że się nie, nie zawiodę. Kolejny komiks z cyklu tak tanie, że aż nie, niemożliwe. Czyli dziewanna, szczury i inne historie. Scenariusz Adam Święcki, Robert Heske, rysunki Adam Święcki. 78 stron, 25 zł okładkowa, czyli myślę spokojnie 22 dyszki. I co my tutaj mamy? Szczury, lasy, opuszczone piwnice. 78 stron, mroku w epizodach, czyli patchwork tworzony na przestrzeni lat. Teraz poskładany, oddany w ręce czytelników. Nie wiem co to jest patchwork. Patchwork to jak masz taką narzutę, którą się zszywa z różnych kawałków. Mm -hmm, w takim sensie. O, ten? Patch od i work jak robota. Okej. Okay. No też y, strony okładkowe wyglądają całkiem fajnie. Będzie to komiks czarno biały y, To będziesz <głos> mógł <nie> pokolorować. <głos> Zdecydowanie. Y, drugi tom Ireny. To, to mnie bardzo cieszy. Mhm. Mm mm -hmm. y, no to tom drugi Sprawiedliwi. Ty, y, Pierwszy tom był omawiany na podcaście, prawda? Tak, o, o, Ireny, o, o tak. Tak, więc jak rozumiem, czekasz. Tak, tak, moment. tak, jak, jak najbardziej, ponieważ dalej podtrzymuję um, opinię, że jest to naprawdę bardzo udany komiks. Mhm. I nie, tytuł, który, kolejny tytuł to jest coś, co cię bardzo interesuje, czyli Ziemia swoich synów. To mnie niesamowicie interesuje, no. To to, to fakt. Zapowiada się na naprawdę dobry komiks e, z pięknymi rysunkami. On objętościowo jest chyba też największym e, komiksem, który Timoth będzie przywoził do Łodzi. 84 strony. Dokładnie. Cenowo też nie jest jakoś e, dramatycznie. 80 zł. No, poniżej 100, to najważniejsze. Mhm. No, twarda oprawa. Mm. Dokładnie. Ba bardzo czekam, bo o, on robił furorę na świecie ten komiks. I tutaj, też przykładowe strony, e, które są pokazane, to te, tak widać takie, taka cien, cienka kreska, ale dość dużo szczegółów. Mm, lekko kreskówkowe bym powiedział. No, no też te, te, te jestem ciekaw te, tego komiksu. Mi się kojarzy, jakby miał kreskę do czegoś porównać mhm. z takim. Pokażę jeszcze raz, żebym się upewnił, że, że, że, że nie mylę się. Już, już pokazują. Słuchacze widzą jak pokazuję. Tak, dokładnie, pokazuję do mikrofonu, żebyście zobaczyli. <śmiech> nie, tak... jednak nie każe mi się z tym, dobra. No. W pamięci się utrwalił inaczej. Ok, e, Maniak Miłości, kolejny tytuł. Koren z sad, Hadmi? Mam na, No jakoś takoś. I to jest te, taki bardzo aktualny temat z kolei, bo mamy tutaj o samotności, której może zaradzić aplikacja. O, jest to opowieść o rozpaczającym porostaniu młodym animatorze, który zostaje zachęcony do instalacji pewnej aplikacji. No i e, komiks będzie opowiadał o tym, co się dzieje, gdy, e, gdy już tą aplikację zainstalował. No, tytuł Maniak Miłości jest dość, dość wymowny i to też jest dość, dość obszerny komiks, bo tutaj mamy 224 strony, też 79 zł. Cena okładkowa też oprawa twarda i tutaj twórca, aha, twórcę, twórcę już poda, podałem. No, wydaje się, że to y, tytuł też jest taki dość, dość m, mocno dobrze oceniany za granicą. Y, ceny no, cena okładkowa jest atrakcyjna ale no, zapowiada się naprawdę I, fajnie i faktycznie tak, aktualny i... temat i być może aktualny problem dla wielu ludzi tak i to jest to będzie kolorowy, kolorowy komiks też strony przykładowe jak tak sobie patrzę wygląda to całkiem fajnie ale czuję, czuję, że się powtarzam przy każdym komiksie mówię, że to wygląda całkiem fajnie przy Irenie nie mówiłeś. Z... Bo, bo ty mówisz. Tak, zrzuciłeś to na mnie. Dokładnie tak. E, kolejny tytuł to jest 10 bolesnych operacji, scenariusz Dominik Szcześniak i rysunki. i Tutaj mamy armię rysowników, więc mamy tutaj taką antologię. 10 bolesnych operacji, 10 lat później. Czyli to jest chyba jakieś wznowienie. Albo 10 lat trwało robienie tych historii. Albo i tak tutaj... Nie trzeba było czytać wywiady, zanim się zaczęło o pe, tym pe, Pewnie tak. Celebrując pełną rocznicę powstania komiksowego Monologu Narzekania mhm. przedstawiamy jego wyjątkową edycję. Dobra, jestem. E, to, to się ukazywało na internetowej witrynie magazynu Zyniol. Czyli jak A. rozumiem teraz po prostu będzie... Papierowe gier... wydanie zbioczne. Dokładnie tak. To znaczy fizyczne wydanie zbiórczo. Dokładnie tak. I to jest ostatni tytuł od Timofa, który został zapowiedziany. Więc bardzo mocny pakiet. Dokładnie. No, będzie trzeba zaktualizować. Baza, baza yy, zakupowa została zaktualizowana, więc cóż... Yy. Następuje zwolnienie blokady. Dokładnie, tak. Ojej, no, no nie wiem, no naprawdę bardzo bym chciał tego sad, bo ja jestem ciekaw, dziewanny szczurów innych, innych historii, kwaśne jabłko, no kurczę, no praktycznie każdy z tych tytułów w jakiś sposób mnie interesuje. Ciebie przede wszystkim ziemia swoich synów, tak? Tak, Irena, Irena. i ten maniak miłości też Kurde, jest ciekawy no. dla mnie. No to wy wygląda znaczy na... nie ma rzeczy nieciekawych. Wygląda no natomiast... no na to, że ty, ty wykupisz pół pakietu, ja drugie pół pakietu. A później sobie pożyczymy. To genialny plan działa tak. od lat. Okej. Okay. Ale też jest jeszcze jest zapowiedzi. Taka ciekawostka, bo chyba nikt się nie spodziewał. Albo się spodziewał, ale nie tak żarliwie, że trzymał za to kciuki, że tak będzie na bank. Wyszły żółwie ninja. Tan, taran, tan, tan, tan. Nie. Boom Projekt zapowiedział, że na tegorocznym festiwalu Wodzi ukaże się pierwsza część cyklu Myśla Straż pod tytułem Zima 1152. I to był znaczy to, jest to, to był news z 31 sierpnia, to co teraz powiedziałem. Natomiast, jeżeli dobrze pamiętam, czegoś nie przekręcam, to mi mignęło, że będą obie części od razu dostępne w Wodzi. Też tak widziałem, natomiast yy, no nie pierwsza, bo już była. Znaczy w sensie y, zima 1152, A, do, dobra, do część, dobra dobra. Część, część pierwsza, bo okay. wcześniej była, zdaje się, jesień albo mm -hmm. coś tam innego. W każdym razie kolejna. Wcześniejsza myśla straż. Dokładnie, tak. E, czyli kolejna odsłona: Myśli Straży. Y, no, no, komiks jest graficznie po prostu przecudowny y, scenariuszowo. Różnie, ale, ale no ale to jest jeden z tych tytułów który no właśnie tak, tak jak powiedziałeś może nie, nie opowiada jakiejś szczególnie super wciągającej historii ale patrzeć na ten komiks można godzinami i, i no, myślę, że jeś, jeśli chodzi o mm, warstwę graficzną to się na pewno nie zawiedziecie David Peterson jest jednak mm, artystą w pełnym znaczeniu tego słowa nie można mu wiele zarzucić jeśli o to chodzi i mm -hmm. z takich newsów komiksowych to sobie tylko tyle wypisaliśmy. Tam pewnie było coś więcej, ale jakoś tam nie poruszyło nas dogłębnie. A muszę ci przedstawić ten... Um problematycznym buldupy o to, że dwie dziewczyny ze Sri Lanki przebrały się za Wonder Woman i tak nie wolno. Aha, czy, czyli, czyli mamy kolejną odsłonę cyklu buldupy na świecie. Nosy, tak, no. znaczy to tylko głównie o to chodziło, że dwie laski były przebrane za Wonder Woman i na Twitterze wybuchło wszystko, że one nie mogą, bo, że bo nie co? wolno. No bo nie wolno, stary, no. No ale... ale bo, bo, bo Wonder Woman ale... nie jest taka. Znaczy jaka? Ty, w niezmyślona chyba, to jest główny. <laughs> główny powód. Nie, dobra, Sri Lanka, czyli Azja, czyli zapewne miały, nie wiem... E, znaczy, to jest bardziej tam Indie, jeśli chodzi o no, kolor skóry. To, no tak, ale to wciąż Azja. No, e, no jakby, no tak, no tak, tak Czyli, tak. Czyli po prostu zob zobaczyły i zoba świat zobaczył niebiałą Wonder Woman. Blisko indyjsko Wonder Woman i, i wybuchło, tak, po prostu. Tak, no Galgadot na szczęście napisała ze swojego Twittera, że brawa dla dziewczyn i... No, to jest w końcu... Cudna kobieta. Co prawda, to prawda. No ale po raz kolejny e, piwnica udowodniła, że jest żenująca. Zbo a, a zboczeńcy, liści nie... rozwódki. A mnie to ominęło. Kurczę, taki piękny ból dupy znowu się musiał dziać zapewne. E, natomiast jeśli chodzi o bóle dupy, e, to coś tam się dzieje przy tym kinowym Hellboyu. Działo się przynajmniej. E, Ed Scrain, aktor, którego... Który jest biały. Tak, o, no zgrozo jest biały. On grał e, tego gościa z Deadpoola. Mm, Jaką się tam Ajaksa. Z, Ajaksa, tak? Już chciałem powiedzieć e, atlasa, Francisa, Francisa, tak. E, on miał zagrać w Helboju Bena Daimio. Kto to był Daimio? Postać Hellboyu azjatyckiego pochodzenia. Przy, tak. E, znaczy, w komiksach Mike'a Mignoli, tutaj mam ma właśnie podpowiedź, że był Amerykaninem japońskiego pochodzenia. No i oczywiście wybucha, no, no, tak. a, wybuchła afera w, sie, w sieci, że mamy whitewashing, o mój Boże. No i aktor ku zdziwieniu wszystkich, gdy przeczytał co się dzieje w internetach, to zrezygnował z roli. I tutaj, co, co, co dużo mówić, z, chyba zdziwił wszystkich, ale zebrał dużo dużo pochwał ze względu na swoją decyzję. Co sądzisz na ten temat? Chciał to zrezygnował też... Hmm. E... Jeśli chcą adaptować komiks, to zawsze mnie trochę zastanawia, czemu, czemu mieszają, znaczy czemu mieszają, e, czemu zmieniają rasy postaci, jeśli to jest ważne dla historii. E, w przypadku zmyślonych ras to <śmiech> nie, nie interesuje mnie specjalnie, jakiego koloru skóry jest Starfire. E, natomiast jeśli to... No, reżyser może robić e, co chce, natomiast... E... Kom film tylko z białymi, który ma pokazać, tak jak Hellboy, jednak różne kultury się tam prze przeplatały, prawda? Mm -hmm. Różne folklory, różne wierzenia. <grych> um, to jeśli chodzi o całe uniwersum Hellboy, jak gdyby tam byli tylko biali, no i jeden czerwony, to Ape Sapien jest niebieski? Mm -hmm. I Ape Sapien, który byłby niebieski, albo taki zgniło niebieski, uh, to to byłoby trochę nudne. Tak uważam. Natomiast no, Wyjdzie film, to będziemy się na tym tak, zastanawiać. ale, ale pierwszy raz się pojawiło coś takiego, że um, biały aktor rezygnuje z roli, bo bo, zostało, bo miałby się wcielić w postać taką, jak A to powiedz się mówi, whitewashingową. chciałoby tak? ci się? E, żeby później e, pisali ci kartki, żeby sobie nasrał do ryja, czy co, coś takiego? To, wiesz, uznałbym, że, że mam w dupie po prostu i wolę zrezygnować. I... O, o, odpisałbym, jakiej techniki mam użyć. <śmiech> Wolałbym chyba wiesz, zrezygnować z święty spokój, bo bo, bo, taci, bo bo ludzie z piwnicy atakują. Tak, tak, tak bo wojownicy ta takich terenów piwnicznych są bardzo zawzięci. Hmm. I. Tak to masz z głowy, jeszcze sobie dobry PR zrobił. No właśnie no. Tak, tak, zdecydowanie dobry PR sobie zrobił. Ja, ja w całej tej sytuacji tak się zastanawiałem najbardziej, jak bardzo przewalone będzie mieć ten aktor, który wskoczy w tą rolę teraz kole jako kolejny bo jednak będzie... Będą... A też będzie białym, bo to jeśli no, znowu sensie białego aktora... To... Znaczy nie, jeszcze nie wiadomo kto to będzie i można, można się domyślać, że to Mogliby będzie... Mogliby już... Jackiego Chana dać, ale ja jestem no, wielkim fanem Jackiego Chana. Tak, to, no, jeśli to będzie Jackie Chan, to on akurat nie będzie musiał się oglądać na to. to... Dokładnie. A ale... też mógłby grać Jackie Chan. On by mógł wszystko zagrać. Tak. W każdym razie, gdy już wybiorą aktora do, do, do zagrania tej postaci, to wydaje mi się, że będzie taka presja, bo... bo... No w pewnym sensie presja, bo wskoczył w rolę, z której zrezygnował właśnie ten aktor i sobie zrobił mega dobry PR, bo to trzeba powiedzieć, że komentarze lecą z każdej możliwej strony, pozytywne komentarze. No ale to na pewno ludzie od castingu to widzą, raczej nie wsadzą białego aktora na to miejsce. Miejmy nadzieję Hollywood rządzi się swoimi prawami mimo wszystko. No to też prawda. Natomiast e, jeśli już jesteśmy przy rebootzie Hellboya to jeszcze do, do obsady dołączyła Penelope Mitchell i ona jest znana z takiego serialu jak Hemlock Grow. Kojarzysz może? Nie. Ja też nie. <śmiech> Niestety. I ona zagra Elder Witch, która połączy siły z Hellboyem i spółką w walce przeciwko Nimue, Krwawej Królowej, w którą oficjalnie już wcieli się Mila Jowowicz. Bardzo ładna jest pana Michele, jak teraz sprawdziłem zdjęcia, jak wygląda. Tak, tak, tak. Tutaj też muszą mu to powiedzieć. I tutaj w chwili obecnej to jest, to jest tyle informacji z Helboja tego kinowego. On jest zaplanowany na premierę kinową na przyszły rok, prawda? To tak dość szybko można powiedzieć. No, najwidoczniej. No, ob, oby to się nie obiło na jakiejś e, jakości tego filmu, ale nie wiem, wydaje mi się, przynajmniej tak na chwilę obecną co prawda nie mamy żadnych zdjęć, trailerów, nic tych rzeczy, tylko tam widzieliśmy charakteryzację jakąś wstępną Hellboya, prawda? Ty, w którego wciela się David Harbour. No i to tak wyglądało całkiem spoko, ale poczekamy, zobaczymy, no liczymy na pewno bardzo mocno na ten film, żeby się nie okazał czymś gorszym od e, Złotej Armii. bo znaczy, no, Mi się tam na Złota Armię podobała. No mi tak, tak średnio, ale, ale za to jedynkę bardzo lubię Hellboya. Zobaczymy co tam dalej będzie się działo Na pewno bardzo mocno liczymy ja, ja się z chęcią wybiorę do kina Jak to już będzie wyświetlane Oby się udało Gdzieś tam jeszcze mi mignęła informacja Ale to tak, tylko taka plota Tak w ramach haha, śmie śmieszków cieka Ciekawostek Że chyba Sony Które ch chciałoby robić fi filmy O wszystkim co jest możliwe Tam coś planują Pełnometrażówkę z Nightwatchem Czyli takim Marvelowym spawnem, podróbą, wymyśloną gdzieś tam w, w tych ciemnych latach, czeluściach lat 90 który pojawił się w pięciu komiksach na krzyż i zniknął. Można? Nie, niech robią, <śmiech> Można zabroni No nie zabroni im, ale wiesz, to, to jest takie, takie w sumie zabawne, że tam gdzieś słyszałem o filmie bodajże z Black Cat, Mhm. I, i, tak sobie, I Silver Sable chyba Tak, też nie, razem, że, że ten, ten Venom no, z Tomem Hardim i w ogóle I wiesz, no, no czekam Na solówkę dla sieci May. Myślę, że ak aktorka, która W ostatnim filmie się wcieliła Ale to już Marvel, nie? To już, to już nie są. No w sumie No to, to w takim razie, nie wiem Może mogą coś wymyślić jeszcze spokojnie Bezproblemowo, nie wiem Solówka paraglidera hmm, Hobgoblina o, na pewno byłoby bardzo ciekawe Sony Animation Półtorej godziny jak sobie lata nad miastem Dokładnie, Dokładnie. O, Super nie, nie, nie, nie będzie lepszego w filmu W jeszcze jeszcze Nie będzie lepszego filmu nigdy e, Natomiast skoro już jesteśmy przy filmach To skończymy e, na dzisiaj newsy Dzisiaj ich tam było o, mało Ale myślę, że z pewnością po, w kolejnym odcinku Po, po MFKiG będzie dużo do opowiadania Newsowych rzeczy e, No e, komentarzach pod poprzednim filmikiem tylko niedokładnie pamiętam czy to był Facebook czy to nie był Facebook pojawiła się chyba YouTube to był pojawiło wiesz? się pytanie o e, Net Death no Note Netflixa o Death. Note z Netflixa którego mm, no jakoś ciężko mi było do niego podejść e, ale tak ale obejrzeliśmy tak obejrzeliśmy i, i co, co sądzimy opowiemy tak tak <laughs> więc co sądzisz um. Ja nie przez... znam mangi, A, znam właśnie, anime. Nie znasz mangi. A, więc to, to jest jedna rzecz, której nie, nie będę się odnosił do mangi, bo jej nie znam. <grym> natomiast um, tamto dopiero był whitewashing, to jest jedna rzecz. <grym> Zacznę od pozytywów. Znaczy, bo nie będziesz się odnosił do mangi, bo nie znasz, tak? tak. E, natomiast ja, ja tak tylko chciałem dopowiedzieć, ja przy Mandze wytrzymałem chyba przez... Piąty tom i już, już odpadłem, nie, nie dałem rady. To był taki tytuł. Teraz spoiler, Elo, mhm. e, jak mi, ja odpadłem zanim L jak El zginął, bo mi się nudziło już. Mhm. Okej, okay, dobra, koniec spoilerów. Tak, znaczy, może. To jest tak, że, to jest tak, że jak e, chciałem wrócić do Mang i zapytałem o taki tytuł, który nie jest zbyt długi, ale jest bardzo fajny i pomoże mi pokochać mangi na nowo, to mi wszyscy polecali Death note a. więc e, sięgnąłem po pierwsze trzy tomy. Już miałem wątpliwość liczyć w to dalej, ale jeszcze sięgnąłem po czwarte i 5, i to, to, było, to, był, to był moment, w którym powiedziałem dość. Więc, więc mangi nie przetrwałem w, w całości. Z tego co mi wiadomo, to tam chyba miało 15, 16, no, no naście tomów, więc, więc nawet jednej trzeciej nie, nie przerobiłem. No i z takim podejściem, właśnie się, znaczy z takim podejściem, z, taką, z takim zasobem informacji yy, zasiadłem do filmu. No i ja nie wiem tak naprawdę co o nim sądzić. On ma swoje pozytywy. parę, ma swoje parę. pozytywy, natomiast ma dużo negatywów, ale ma, ma dużo takich głupotek hmm? raczej, który, które mi psują um, dużo. Ale przede wszystkim wa ważne jest to, że on jest tak totalnie inny od mangi, i jak przypuszczam od anime, że to ciężko porównywać. Nie? Hmm. Tak na dobrą sprawę. Bo to oczywiście zostało zamerykanizowane totalnie. No. Trochę mm, Ryuk chyba, na którego najbardziej tam liczyłem, ma trochę taką poboczną rolę. Bardzo poboczną, no. To jest, to jest zawodzące, że, on, że jest go tak mało. Bo no, on był zawsze jednak ważną częścią, wydaje mi się, mhm. y, całej tej historii, natomiast tutaj on jest jako coś, co dostajesz gratis do książki. Tak naprawdę. Takie odniosłem wrażenie po prostu, że no masz, tego, masz notatnik, to, to masz ryuka w komplecie, no i sorry. No, i ży, nic żyw, z tym nie zrobiłem. Żyw zrobi. go jabłkami. Dokładnie. Poza tym bardzo mnie tam rozbawiło, jak Ryuk powiedział: e, Ostatnia osoba, która próbowała wpisać moje imię, dotarła do drugiej czy tam do trzeciej litery. Mm -hmm, mm -hmm. Z czego tam jest napisane: Nie ufaj ryukowi. <głosy> <głosy> <głosy> Więc ktoś jednak napisał całe. Ale Trochę go mało było. Znaczy też może z drugiej strony nie robili takiego przypału, żeby na nim stawiać całą historię i że to byłoby non-stop CGI. Mm -hmm. Znaczy nie, tam było bardzo dużo makijażu, nie? Chyba tylko o czym się tak świeciły mm -hmm. CGI. Fajnie był pokazany. Tak. Natomiast najmniej chyba mi się podobał no, te dwie główne postacie, czyli Ikira i, i L. Dlatego, że zrobili z nich młokosów i to takich mega głupi. O, to jest ten słynny L. Ten słynny znaczy, L, który rozwalił kartel. Znaczy, oni, oni w Madze też byli młodzi. Ale nie, nie. Chodzi mi młokosów jako poziom inteligencji, Aha, a nie, sensie, nie, nie, nie, nie, nie młodości. Chodzi mi o to, że wiesz, czy to ten wielki L, przed którym wszyscy z północy miasta <śmiech> trzęsą portkami, który teoretycznie nie istnieje, ale istnieje, jego życie jest owiane tajemnicą. Tak, to ja. I w sumie idę zrobić konferencję prasową i zaraz pokazuję twarz. Mhm. Znaczy mi bardziej m, postaci z kolei e, Ela. M, o, on mi bardziej nie pasował. E, no w, w Manze to był taki mega inteligentny, planujący, z dużym, dużym wyprzedzeniem chłopak, który, no właśnie ta, ta jego inteligencja to była ta jego pierwsza i najważniejsza cecha, po której od razu można było poznać, że, że to jest on. Natomiast w filmie mamy Mokosa, który poznał laseczkę, więc co? Wyrwa... Ale teraz mówisz o Elu czy o Kirze? O Kirze, o Kirze. No, do, do, dobra. Przekręciłem? Tak, sorry, tak, sorry tak. przekręciłem. Mówię o Kirze. Natomiast w filmie mamy takiego Mokosa, który poznał fajną laseczkę, więc co? No to muszę ją wyrywać, a jakby ją wyrywać, a powiem jej, że zabijam ludzi notatnikiem i jest fajnie i w ogóle planowania tam, no były te elementy tam jakiegoś większego planowania, ale raczej większość jego działań to była taka na spontanie trochę i trochę internet. Tak, i, i trochę właśnie brakowało mi. Znaczy to, to uproszczenie ty, tych postaci. No okej, okay, taki był pomysł najwyraźniej na, na te postacie w tym filmie, ale, no ale nie, nie, nie przekonało mnie to za szczególnie Bo ogólnie mam wrażenie, film, film trwał godzinę 40, prawda? Jakoś. Jakoś takoś, a przydałoby mu się jeszcze tak z pół godziny. Mo, może by to... Może, no, chociaż z drugiej strony wtedy może by było pół godziny dłużej męczarni, dla co niektórych. No ale wydaje mi się, że tak tro, troszkę lepiej jakby rozbudowali te postacie, bo, bo momentami to naprawdę wyglądało tak, jakby po prostu wiesz, a muszę teraz zrobić to, to, to i to, no to lecimy tak na, na szybko i tak mało, mało przekonująco, wiesz... Znaczy, cała fabuła mi się bardziej kojarzyła z takim zarysem scenariusza. Mhm jakbyś miał takie punkty, ale nie byłoby tego rozwinięcia, że wiesz, a tam zabijam sobie, zabijam, jest fajnie, zabijam. Później coś tam, później nie zabijam. Bo, bo w Manze to co było fajne w Manze, co mi się podobało, ta, znaczy ja generalnie nie przepadam za tytułami, które mają na każdej stronie ściany tekstu po prostu, ale w fajnie to, fajnie to pasowało, bo to tłumaczyło, to tłumaczyło, wiesz, myślenie tych postaci i to tam fajnie wszystko się zgrywało momentami, gdy przychodzi ta kulminacyjna scena jest tłumaczenie, że tam 500 stron temu jak on tam sobie coś pomyślał i powiedział, że to było mega kluczowe i ważne to to wszystko fajnie się, fajnie się zgrywało i pokazywało, że twórca mangi nazwiska nie pamiętam, sorry twórcy mangi, bo to były dwie osoby że, że wszystko sobie fajnie rozplanowali, przynajmniej do pewnego momentu Natomiast w filmie no, to tak wyglądało bardzo, bardzo na, na chybcika porobione Te, tego myślenia, tej, powiedzmy strategicznego tych postaci, no w ogóle nie było L. L w ogóle w filmie jest takim porywczym, strasznie gościem, który, no, no, mało co świadczy, świat, to co zostało pokazane, to mało co świadczy o tym, że on jest po prostu tak genialny, za jakiego uchodzi. I to, to, to, mi tak przeszkadzało, te, te pokazanie postaci w tym filmie mi, mi przeszkadzało. Ta dziewczyna od Kiry, od Lighta, w ogóle strasznie źle zagrana moim zdaniem. Taka, znaczy, taka głupia postać bardzo. Ale też, też mo, można to było lepiej pokazać. Znaczy ja ogólnie mam wrażenie, że, że kiepski casting jest w tym filmie. Zawięczkiem ma A.D.V. Znaczy że ojciec Lighta był moim zdaniem całkiem spoko, jeśli chodzi o jego możliwości mm -hmm. do roli, którą miał i gość, który grał Ela, też nie był zły, natomiast tak została poprowadzona postać, nie, że on zagrał e, jak w scenariuszu miał według mnie coś, co psuło całkowicie postać, że on wpadał w szał i coś mm -hmm. tam go gonił i chciał się mścić, srań w banie. E, no to, to, to nie było takie elowe, bym powiedział. Mm -hmm. Jednak taka chłodna kalkulacja powinna być bardziej. I myślę, że on by to dobrze zagrał, gdyby było tak, jak na początku. Mm -hmm. Okej. Okay. A z plusów filmu, takich największych plusów, co, co byś powiedział? A ciężko, nie? Światło się zgadzało. Nie było. <śmiech> nie, kurczę, no, był po prostu poprawny. Mhm. To jest taki tytuł, że jak obejrzysz w telewizji, to, to nie będziesz mówił, o kurde, zmartowałem życie, nie? Ale do kina bym nie chciał na to iść. Ja, ja właśnie mi się wydaje, że ci najbardziej hardkorowi fani mangi i anime zresztą też, przypuszczam, że no, oczy krwawiły podczas seansu tego filmu. Natomiast właśnie, jeżeli jest się taką osobą trochę jak ja, czy, czyli taką, która tą mangę albo nie znała w ogóle, albo jakoś tam nie przekonała do, mnie do siebie to ten film nie, nie prezentuje się jakoś wybitnie Od, źle nie tak. jest y, tym czym był Johna Hex dla komiksu Johna Hex no. Y, Jest... No, no nie był Myślę, że porównałbym to, bo jestem osobą, która nie uważa, że ten film był aż tak tragiczny. Ja też Porówna... nie a nie nie, nie o tym mówię. Nie porównałbym, porównałbym to trochę do zielonej latarni. A, to, to ja też uważam, że ten film nie był tragiczny. Dokładnie. Znaczy, skończył się za szybko, znaczy był źle rozbudowany, był... A, ale to nie był zły film. Mhm. I był po prostu ok. I takie samo zdanie mam o Dewnocie. Mhm. I tutaj tutaj się jak, jak najbardziej z tobą zgodzę. Przede wszystkim, wiesz, wydaje mi się, że problem, jeżeli możemy jaki, o jakimkolwiek problemie mówić w przypadku tego filmu, to jest właśnie to, że ci, którzy najmocniej krzyczą na, na to, że ten film jest zły i w ogóle straszny, to są właśnie ci fani mangi. Przynajmniej tak, takie odnoszę wrażenie. Jeżeli ktoś... No to jest adaptacja Ale i to fani taka dość... najgorsi wszystkiego. Dokładnie. Wiesz, jak tak. jest z fanami Fallouta dwójki. Nie wiem? I bardzo źle. Znaczy wszystko, co wychodzi, to jest złe, bo nie jest Falloutem 2. Mhm. Wszystko, co nie jest Silent Hillem 2, jest złe, bo nie jest Silent Hillem 2. Aha Rozumiem, rozumiem. To, to jest. No, wielcy fani czegoś, wydaje mi się, że zawsze do tego są. To skoro już le, lecimy w oftopy, yy, by, byłem przez jakiś tydzień swego czasu na facebookowej grupie o nazwie yy, Zakręceni Tramwajami, czyli zrzeszająca fanów, fanów, tramwajów. fanów tramwajów, tramwajów, tak? I po prostu wytrzymałem tam tydzień. Ja. To wyobraź sobie, jacy są fani tramwajów. No, widzisz, bo to fani. Fani. Nie czytelnicy to, komiksu. Nie, fani nie komiksu. czytelnicy tramwajów. To są fani. <laughs> Więc wracając do Detnota, po prostu wydaje mi się, że jeżeli do tego filmu zasiądzie ktoś, kto nie zna mangi anime, tylko po prostu jest ciekaw z opisu i to... Może nie będzie zachwycony, ale też ta osoba nie powinna być jakoś szczególnie rozczarowana. Natomiast znając materiał oryginalny, no faktycznie widać, że spłycili trochę zbiedzili i zrobili No ale trzeba to było upchnąć w tym. Nie było czasu na te wszystkie wielkie plany, jak tam Kira hmm. tracił dziennik, żeby tak, nie było odzyskać ten dziennik, drugiej, trzeciej, czwartej Kiry, te, tego, tego wszystkiego tam nie było. Innych tych um, bogów śmierci też nie było. No, no po prostu trzeba było to spłycić, spu, y, z, skondensować dość mocno i zrobić tego. I spłycone tego, zostało. Tak, i trzeba było Natomiast jest po prostu okej. Okay. Okej, okay, no, przynajmniej, przynajmniej jak dla nas. Jeżeli jesteście fanami, no to, to, to, to, to pewnie to, będzie nie, to, ciężko. To nie oglądajcie. No. Natomiast e, jeśli nie znacie, nota można obejrzeć, ale później jednak warto spróbować albo manga, albo anime. Dokładnie. Bo... To bo będzie po prostu więcej wątków lepiej poprowadzonych. Zwłaszcza, że Dead Note jest obecny w Polsce, wydawnictwo JPF, jak przypuszczam... A, jeszcze właśnie przypomniał mi się, jak tylko powiedziałeś o JPF-ie, mhm. JPF zapowiedział chyba wczoraj, że od lutego będzie wydawany Dragon Ball Super. Pam, param, pam, pam. Mnie to akurat cieszy. tak. Tak, znaczy, nie, nie? Znaczy nie, ja sobie teraz przypomniałem te moje 42 tomy oryginalnego, znaczy tego pierwszego Dragon Balla i... Hm oj ten. No głupi byłem, że to sprzedałem jejku, jejku. Ale, ale tak, fajna rzecz. Natomiast Death Note podejrzewam od JPF-u w komplecie też jest do, do zebrania, bo znaczy wciąż jestem kiepski z mang w Polsce, ale wydaje mi się, że dostępność tych tytułów jest naprawdę ogromna, bo do każdej większej księgarni do Empiku się wejdzie to ma się po prostu całe regały z tymi mangami półstawiane a i wydawnictwo też pewnie archiwalia ma, więc detnota, jeżeli nie znacie mangowego to też bez problemu, po, po polsku można, można y, sprawdzić. No i co, deadnot się by było tyle. To teraz przejdziemy do komiksików. Zaczniesz? Bardzo chętnie. Chciałem się odnieść, bo już w sumie planowałem to od dawna. Nie stricte do piątego tomu Skalpa, mm -hmm. tylko do całej serii Skalp. No to jedziesz. Jest super. Dziękuję kolej. Dziękujemy ze skalpem miałem ten problem, że kiedyś miałem pożyczony, nie, nie wiem, chyba od no nieważne, od kogoś miałem pożyczony pierwszy tom po angielsku zanim, lata, lata, zanim wyszedł, wyszyła polska wersja polska edycja mhm. i ten pierwszy tom tak mm, jak, jakoś mnie nie porwał wtedy znaczy, nie wiem czy pamiętasz, ale magiczny spis, który kiedyś zrobiłem odcinków naszych mi tu pomógł, o pierwszym tomie skalpa mówiliśmy tak, dlatego do całej serii tak, dojdę. Tak, tak i tutaj właśnie było wspominane, że w polskiej wersji językowej jest bardzo fajne to, że to są, że dwa, są te dwa tomy w jednym tomie, bo ten oryginalny pierwszy tom, który obojgu nam jakoś nie pasował, mm. jest zestawiony z tym już fajniejszym skalpem. Dobra, nie przerywam. No, później doczekałem sobie całą resztę, a aż wyszło pięć tomów i przeczytałem wszystko na raz, od początku. I Jezus, ale to, to jest tak kosmicznie dobre, to jest tak dobry tytuł. Później, jak się czyta um, Bankarty z południa, to to jest taka. Y -y. Znaczy też jest bardzo fajna, ale to jest takie, no. Pamiętam, jaki był skarb. <laughs> po tym, jak, jak to przeczytałem, niesamowicie dobrze poprowadzone są postacie i sama końcówka serii, kiedy te zwroty akcji leżą jeden na drugim i nie kończysz się jak władca pierścieni, że już sześć razy chcesz wyjść z kina, oni się jeszcze żegnają. Tutaj faktycznie myślisz, że jest koniec, ale coś cię zaskakuje i jednak wciąga bardziej. Jeszcze bardziej w tą historię. Sama końcówka, to jest chyba dla mnie największy problem serii, które są mm, długie. No bo można śmiało powiedzieć, że skarb jest długi, bo ile on miał? 60 numerów łącznie? Albo 75, nie Odwróć, odwróć, historii. odwróć. 60, 60. 60, 60. Jeśli prowadzi się historię tak długo, wydaje mi się, że bardzo często, podobnie jak według mnie Stephen King w książkach, ma, jest problem ze zrobieniem zakończenia, które byłoby dobrym zwieńczeniem całej dobrej historii. Nie, że a to byli kozmici, elo, nara. Czytaj mhm. co innego stary, skończyłeś już co czytanie. <laughs> Kupowałeś to przez 8 lat. Tutaj naprawdę dobrze się kończy cała historia, to znaczy w Jasona na cały czas wierzę, nie, nie wiem czy zawiódł się kiedyś Jason Aro? No. Yy, nie nie czytałem. Nie przyjeżdżając yy, do Polski? Znaczy te, te, to jest tak, że mm, jeżeli pojawił się jakiś jego tytuł, yy, który był powiedzmy niepolecany, to po niego nie sięgałem, więc nie miałem okazji się jeszcze na nim przejechać. A na co trafiłeś dla, dla, Dlatego nie sięgałem na przykład po pierwszy tom Gwiezdnych Wojen. Z Marvela, a, ja też nie czytałem, Dlatego nie sięgnąłem po original scene. A to Marvel też nie sięgałem. Tak, że, że, no głównie właśnie te rzeczy Marvelowe bo mm, też te późniejsze Wolverine'y mu już tak średnio siadały, a pamiętam, czytałem tylko te pierwsze, więc. więc... Pierwsze dwa tomy Tora to był kosmos. Mhm. A później tak trochę. No, no trzeci był już taki. A czwarty, czwarty w Łodzi dopiero na no, będę, więc w sumie nie wiem. No widzisz, natomiast jest dobrym scenarzystą i zdecydowanie e, balans przechyla się w tą stronę korzystniejszą dla niego e, e, Guera też świetnie rysuje, bardzo fajnie oddaje ten klimat takiego, znaczy jakbym był kiedyś w rezerwacie Indian to pewnie bym wiedział jaki tam jest klimat, ale wydaje mi się, że e, w stosunku do tego co opowiada historia, rysunki to dobrze, dobrze odzwierciedlają, wtedy kiedy są brudne, są brudne Mam takie wrażenie, jakby właśnie były trochę e, w dzień wypalone od słońca, natomiast mm -hmm. e, w nocy jest więcej cienia niż tylko to jest możliwe, co też jest e, bardzo, bardzo fajne. Ja Czy... uwielbiam okładki z każdego zeszytu. Okładki to, to jest kosmos mm. i trochę żałuję, że w polskim wydaniu pierwszy tom nie ma pierwszej okładki, a ostatni to nie ma ostatniej okładki, bo one też mm. pięknie do siebie nawiązują. Mm -hmm. Co nie zmienia faktu, że ogólnie uważam, że pierwsza okładka Skalpa jest wybitna i, tak, tak i jest, jest ikoniczna. I bardzo żałuję, że, że nie była na tym, no, ale i tak stoją bokiem na półce, więc i tak na nie nie patrzę. Mm. Świetny tytuł. E, panorama jeś... się zgadza. <laughs> tak, panorama się zgadza, jakby to miało znaczenie. E... Cieszy to wydanie w dwóch tomach, na pewno musicie w Polsce kupić tylko pięć tomów. Mhm. Wszystko jest dostępne, wszystko jest bez problemu do znalezienia. Um. Jest to naprawdę świetna historia, którą mam nadzieję, że nigdy nie zrealizują w formie serialu, bo się zawiodę. Aha, ale wiesz, że, że, że tak? Że planują, no i tak? To, to znaczy, wiesz, no, to, to że planują, różne rzeczy planują, mam nadzieję, że do tego... Znaczy, może będzie dobrze, natomiast jeśli chodzi o adaptacje komiksowe i ich powodzenie w serialach, to no, no, rzadkość. No u ciebie, u ciebie rzadkość, no. znaczy, w, twoich, w twoich oczach rzadkość, o tak powiem. A u ciebie co było dobrą adaptacją? No, no. Oj tam, oj tam, no, mi, się, nie, mi się... Nie, nie, nie, ale wiesz, chodzi mi teraz ale o, o adaptację. O tak, aha, adaptacja, to no dobra, nie, nic nie mówię w takim razie. Nie, nie o wymyśloną historię, bo wiesz, mm. Daredevil mi się podobał na przykład. Mm -hmm. A, Także tak, że to nie była adaptacja tak? No, no, no, no, dlatego tak, mówię, tak. że mi chodzi dobra, o dobra, Już Dobra, już, już, już kumam, jak najbardziej o co chodzi Szczaiłeś Szczaiłem, tak Ale powiem ci, że jak tak mi migały jakieś newsy o serialowym skalpie To na przykład news, w którym ogłoszono, że wiesz, te dwie główne role Czyli Daszela i, i Czerwonego Bos Kruka Tak, i Czerwonego Kruka, że będą grali Indianie Znaczy aktorzy indyjskiego pochodzenia <laughs> Jakby Hindusów obsadzili, o Jezu <laughs> Wresztę, to, to już było takie ok, fajnie, nie? To, to, jest, to jest kierunek. No, to, znaczy to jest komiks, w którym nie mogliby sobie zmieniać tak jak chcą, bo hmm. wydaje mi się, że każda zmiana tego, jaka jest ta postać by zrujnowała to, co było tak, budowane wiem, przez... Mogliby po prostu nie wiem, zatrudnić jakiegoś pierwszego lepszego aktora i wmawiać widzowi, że te, on jest indianinem. Nie? Coś, coś Zacznę jest. z Dieslem, będą mogli tak robić. Zapewne. To, no. to, to, to nie byłoby trudne. E, świetnie poprowadzone zwroty akcji, nie, nie na tyle częste, że wydają ci się taki, taką szmirą, bo niektóre komiksy, które próbują um, być sensacyjne, to robimy, a to jednak nie było, ale to nie było. I wiesz, to jest jak, trochę jak w jak zdejmujesz te maski, że na końcu się okazuje, że to był szalony Rogers z kopalni. E, no to tutaj tak nie ma. Są tylko i wyłącznie w odpowiednich momentach i na szczęście w e, takich momentach, których się nie spodziewasz. Mhm. Jedyne, co mnie zastanowiło, muszę to sobie znaleźć w e, angielskiej wersji językowej, e, to odnośnie tłumaczenia jest. Taki moment, w którym Schuller wchodzi do kasyna i przebiera się za takiego pseudo-rapera, gangstera, który ma mnóstwo pieniędzy i mówi, ale tu ciasno. I zastanawiam się, czy to nie jest slangowe tight na, na takie spoko, które wcale nie oznacza ciasno. Mm -hmm. no, ale wiesz, to tylko jedna taka pierdoła, która mi, tak. się, mi się rzuciła w oczy, ponieważ ze slangiem znanym jako Ebonix, e... jestem w miarę na bieżąco, mm -hmm. okay. ale tylko tyle, cała reszta jest super, Jeśli, no, i jeden z moich ulubionych komiksów z mm, serii, które się pojawiły, szczerze hm. chyba się lepiej bawiłem niż przy stu nabojach nawet. O. Chociaż 100 naboj to też jest super, super wysoka półka. Mm -hmm. Przeczytam sobie, następne, przeczytam sobie teraz 100 naboi pod rząd i w przyszłym odcinku zweryfikujemy. Czy okay, okay. Mówiliśmy kiedyś o 100 nabojach? Nie. nie było to okazji. powiemy o 100 nabojach w przyszłym odcinku. Nie, nie wiem, może poczekamy do polskiej edycji. To być może powiemy o zapowiedzi 100 naboi, hmm. jeśli wszystko dobrze pójdzie. No właśnie, bo też tak właśnie skalp, skalp się już skończył tak? Tak. od Egmontu. Właśnie y -y. się zaraz skończą. Y się już skończył. Y -y. Kaznodzieja ruszył, ale to, to są... To, to, to jest znaczy, wznowienie, więc tak. nie traktujemy. No, ale wiesz, no i Y też tak de facto w, w pewnym sensie to było tak, wznowienie. Tak, faktycznie. No, ale tak, y trzymamy kciuki za to, żeby w Łodzi zostały ogłoszone jakieś nowe tytuły właśnie z tej linii vertigowej. Przemek Pawełek, który był już wspominany przed nagraniem, w trakcie nagrania, no, chyba przed... no nieważne, ale... W każdym razie wspomnieliśmy go dzisiaj, być może poza anteną. On sobie prowadzi na Facebooku takie rozważania, co Egmont może zapowiedzieć z tego Vertigo. Wszystkiemu kibicuje. Tak, tak, wszystkiemu kibicujemy i tylko takie pytanko moje do ciebie, co byś chciał najbardziej właśnie, co byś chciał, żeby Egmont zapowiedział z Vertigo? Ja bym ogóle przede, się przede wszystkim bym chciał, żeby cokolwiek zapowiedział. Tak, to, to jest jedna rzecz. Z tych takich Turbo-klasyków, Turbo-Turbo, mm -hmm. to nie powiem potwór z bo, bo szczerze, to... e, Doom Patrol, mm -hmm. klasyczne, albo e, Animal Man Morrisona, mm -hmm. albo The Invisibles. Mm -hmm. Czyli Morrison-Morrison. Tak, bo, bo wydaje mi się, że trochę tego brakuje, a polski czytelnik jest już gotowy na Granta Morrisona. Mm -hmm to ja z kolei od siebie bym dorzucił no właśnie, wspomniane boi, które bardzo... Eee, mi... No, przepraszam, faktycznie, to też... Bardzo bym chciał. I y, tutaj właśnie może taki tytuł troszeczkę mniej znany, ale dzięki y, Young Animal... Jeszcze dwa zaraz dodam. No, no, no, no. Dzięki Young Animal mi się odświeżył bardzo mocno, bo już go kiedyś czytałem i też go bardzo, bardzo lubiłem, czyli y, Shade the Changing Man, Petera Milligena, tylko i wyłącznie ten fragment Petera Milligena, no i jeszcze właśnie y, Flex Mentalo. O, Flex Mentalo też byłby super. Tylko, że Flex Mentalo to tam, no to musi, musi być towarzyszący przy innych tytułach, mm -hmm. więc, więc tutaj już jest grubsza sprawa. No co, tam jeszcze być do dorzucił? Trzy tytuły do rzucenia. już. Jeden to jest taki, którego będę pod gigantycznym wrażeniem, jeśli ktoś go kiedykolwiek w Polsce za zapowie, czyli oryginalny Sandman. Aha, tak, tak. E, w sensie nie Gajmanowski Sandman, tylko Sandman Mystery Theater, mhm. który jest mega dobrym detektywistycznym komiksem i go uwielbiam. Mhm. Następne dwa to Sweet ponieważ jest wybitny i Anon Soldier, ponieważ jest wybitny i będę to zawsze powtarzał. Dokładnie tak. W dwóch tomach by go wydali. Mogu... Nawet w jednym by go wydali. Mogu... No w dwóch tomach. Teraz tak sobie myślę, w dwóch tomach jeden miałby 500 stron, drugi 300, ale spoko, nie? No, można, Co? Można to, no, ten drugi tom był oryginalny, drugi tom był przecież taki, taki... no jak to ma 400 stron, wszystko? No, okej, dobra, można by to w jednym tomie spokojnie opchnąć. Tak. jak to, Kryzys przeszedł? To by było teraz Sprawiedliwość przeszła niektóre no, niedługo Daredevil też chyba będzie no. mieć ze 400 stron czy jakieś. No to w dwóch tomach, spoko Bez problemu można by. No tak. No, fa faktycznie no, jest w tym Vertigo mnóstwo rzeczy do wykopania. Jeszcze są te rzeczy totalnie nieznane. E no też, cię, też my wszystkiego nie znamy dokładnie, więc to... tak? Sweetów. Sweet no kurczę, trochę mi głupio że zapomniałem o tym uh, un Unwritten. My, no Michael Unwritten też, też było super, tylko, że no, sk skoro to. tego lucyfera tak ten Egmont tak dopchnął do końca, bo musiał, bo w zasadzie ciężko było, to tam przypuszczam, że nie sięgnął po kolejny tytuł tego scenarzysty, ale, ale byłoby spoko, no. no. było tych tytułów całkiem, całkiem sporo, całkiem fajnych, no. Szkoda, że obecnie Vertigo nie ma nic takiego w swojej ofercie. No ale no, niestety. A, chociaż Astro City. Też by było fajne. Astro City chyba było wydawane przez wszystko, co istnieje. Tak, tylko że właśnie Astro City wydawać zbiorczo, to, to, to już jest kosmos, bo tego jest z 20 tomów, jak mniej więcej. No. Ech, no byłoby fajnie. Natomiast e, przechodzimy dalej. I ja tutaj sobie trzymam w ręce sędziego Dreda, Ameryka od studia e, Lane. Uh, I Dostarczony. Po... Dostarczony jest. Dziękuję ci pocztą. Ech, no cóż. Mm. Czy ja Ci opowiadałem o tym, że musiałem lecieć po ten komiks na drugi koniec miasta? Bo z jakiegoś powodu... Bo Twój kiosek był zamknięty tak, z powodu choroby, tak, czy tam urlopu? Tak, mój, mój kiosek był zamknięty z powodu urlopu i po, pomimo tego, że mam sześć innych kioseków obok domu, to musiałem dymać na drugi koniec miasta po to, żeby sobie odebrać komiksiki. Bo tak. No ale udało się, odebrałem, są, są wreszcie w, w moich łapach. No i sędzia Dread America tutaj zapowiadany jako jeden z najwybitniejszych komiksów z sędzią dreadem ever no co tu dużo mówić ja się zakochałem w tym komiksie po jego lekturze no kompletne akta 13 i 14 jednak stawiam pięterko niżej od Ameryki o 14 może kiedyś jeszcze zdążymy zdążymy powiedzieć właśnie ty, ty swoich jeszcze dreadów nie masz? Nie. Kompletnych nie. Jeszcze A na, na. na Amerykę czekam być może w Łodzie się za. Znaczy czekam mentalnie, mhm. być może w Łodzie się zaopatrzał, ile jeszcze jest dostępne. Mhm. Ze Slejną chciałem kupić, wiesz? M może być problem. E, pa pa tak? Znaczy no, pamiętam na Facebooku e, Studio Lane ogłosiło, że nakład, nakład cały to jest 800 sztuk i tam im już zaczynało brakować jakieś dwa tygodnie temu i to był ten impuls, który sprawił. Ej, muszę to zamówić. nie? Więc no. Mm -hmm. Więc w razie czego musisz czekać na dodruk, ale wracając do Ameryki. E, Ameryka jest e, opowieścią o Mega City One oczywiście, ale tak z punktu widzenia y, mieszkańca tego zwykłego... No ja, ja nie zawaham się powiedzieć tutaj śmiecia, bo tutaj nie, bardzo często jest tak, że ci obywatele są pokazywani w komiksach z sędzią Dredem jako właśnie... Mięso. Jako mięso. Dokładnie tak. Do, dziękuję, fajnie to mówiłeś. No i tutaj główny bohater, głównymi bohaterami pierwszej części e, Ameryki, bo to są w sumie takie trzy dłuższe opowieści zebrane w jednym tomie, są Jara i Beny. E, no i oni są przyjaciółmi od dziecka. Później dorastają, ich drogi się trochę rozchodzą. W pewnym momencie spotykają się ponownie. Po latach okazuje się, że Jara jest e, demokratką i y, aktywnie działa y, jako terrorystka. Natomiast będę został gwiazdą muzyczną i mu się bardzo dobrze powodzi. No, zetknięcie ponowne tej dwójki y, no, doprowadza do dość dużych problemów, które no nie powiem jak się skończą. W każdym razie y, w każdym razie ta pierwsza historia już jest bardzo ciekawa ze względu na to, że właśnie jest takie spojrzenie na Mega City One i zas na zasady działające w, ty w tym, że Mega Mieście z punktu widzenia mm, no, takim nietypowym. Znaczy ja też nie mam na, na rozkładzie jakoś szczególnie dużo komiksów z Sędzią Dredem. E, w kompletnych aktach 13 tam też się pojawiało parę takich historii z punktu widzenia obywateli, ale tutaj mamy dłuższą fabułę dużo fajniej to jest pokazane John Wagner no wiadomo klasa to jest po prostu człowiek najlepszy od do, do pisania Dreda przynajmniej z tego co zauważyłem jak dotąd no i już ta pierwsza historia była całkiem fajnie pokazana interesująca z fajnymi zwrotami akcji rysunki kolina McNilla bardzo mi się podobają tutaj taki styl no styl rysowania taki, taki miękki, yy, w sensie nie, nie ma tutaj jakichś ostrych konturów, nie ma takich, yy, takich yy, szaleń graficznych jakich można byłoby się spodziewać Ale jest fa fajny, fajny yy, solidny poziom, fa fajnie pokolorowany yy, Sędzia Dred no, prezentuje się całkiem, całkiem fajnie yy, kolejny, Kolejne rozdziały tej opowieści są już rysowane troszeczkę inaczej te, też przez tego samego artystę, jak, jak mnie mam, chociaż y, różnice y, tak Colin McNeil tutaj też kole, kolejne opowieści y, rysował i tutaj jest fajny właśnie te, ten przekrój, że jedną narysował w taki sposób, drugą, nar, drugą część narysował już w totalnie inny sposób, y, trzecią, tutaj w ogóle ta druga część mi bardzo mocno przypomina Steve'a Dillona y, stylowo. A ja tam lubię skiwa Dylona, więc, więc mi to tam w żaden sposób nie przeszkadzało. Ta trzecia część też jest już w troszeczkę innym stylu narysowana, więc mamy tutaj fa fajny przekrój tego, jak może się zmieniać styl rysunków artysty na, na przestrzeni e, kilku lat, bo to są historie, które ukazywały się w różnych okresach czasowych, w różnych progach. Mhm. Od drugiej historii mamy już taką... E, znaczy tutaj jest... Jest wątek wspólny wszystkich trzech historii, one się właśnie układają na taką fajną, fajną całość, ale no, można powiedzieć, że zaczynając Amerykę no, nie ma się pojęcia do tego, jak to może się potoczyć dalej. Ta trzecia część, w, którym, w której po prostu pewna postać związana z Jarą i Benem musi współpracować z Dredem jest e, moim zdaniem nawet najfajniejszą, najfajniejszym elementem tego komiksu no ja się bawiłem od początku do końca bardzo dobrze to jest e, jeden z najgrubszych komiksów Studia jakie jak dotąd miałem w łapach tylko, że nie miałem jak dotąd wszystkich komiksów od Studia w rękach jest fajnie wydany, tutaj nie można e, narzekać na to e, jak przy niektórych wcześniejszych publikacjach, że coś tam się pofalowało, coś się posklejało jest naprawdę porządna, fajna robota to co miałbym do zarzucenia jakości edytorskiej to jest to, że no korekta tutaj mocno przespała, jest wstęp, na, na początku komiksu jest taki wstęp jednostronicowy, w którym wyłapałem ja chyba z 5 literówek i to jest już, już takie, skoro ja to nawet widziałem, to, to jest, jest to dość duży błąd, tam coś, coś zniknęło, coś zostało dopisane, gdzieś tam szyk się zmienił. Więc y, korekta troszeczkę przespała, na, na szczęście w samym komiksie już jest dużo lepiej. Tłumaczenie komiksu mi się bardzo podoba, jest tam y, kilka takich y, miejsc, w których na, naprawdę te teksty są takie mocno, y, jakby to powiedzieć, porażające, ale w takim fajnym, fajnym stylu, że, te, że, że no nie jest to takie y, rozmemłane tłumaczenie, że po prostu człowiek czyta i nie, nie wie co czyta w pewnym momencie. Więc pod kątem mm, edytorskim, no, powiedziałbym, jest i plus i jest minus, ale mm, całość się mm, sumuje na, na, na dobrą ocenę, bo to jest, y, rozumiem po, po lekturze, dlaczego ten komiks jest tak uwielbiany, mi też się mega podobał, naprawdę bardzo, bardzo polecam, jeżeli jest jeszcze opcja dostania go, to i Tobie polecam zaopatrzyć się w niego. Cena okładkowa, no, no jak to ze studiem Lane to nie jest jakaś niska budżetówka, to jest tutaj mamy 89,90 cena okładkowa, no ale jest to naprawdę fajnie, porządnie wydany na dobrym papierze z, w odpowiednim dużym formacie, jest to też dość gruby komiks, nie ma to tam 60 stron jak na przykład... Mro, mroczni sędziowie, Mroczna Sprawiedliwość? Mroczna Sprawiedliwość. Tak, to, to, było, to było strasznie cieniutkie, jeśli chodzi o ilość stron. Tutaj mamy tych stron dużo. Je, jest to czytać i jest to naprawdę bardzo fajna lektura. Ja jestem coraz większym fanem e, i sędziego Dreda i ogólnie m, rzeczy z 2000 AD, więc polecam jak najbardziej, bo zdecydowanie warto. Natomiast je, jeśli jeszcze tak mogę wtrącić 30 sekund o, o kompletnych aktach 14, Kompletna AK14 w przeciwieństwie do 13, mają 13 to były takie historie wiesz, po 5-6 stron. Tam były czasem takie dłuższe fabuły na, na 3-4 progi. Natomiast w 14 mamy mm, najazd mrocznych sędziów na Mega City One, i to zajmuje myślę 2 trzecie całego tomu. Więc mamy kolejną taką naprawdę długą, zwartą opowieść, i też jest bardzo fajne. Więc, y, podwójna da dawka Dreda. Jak, jak najbardziej opłacalna. Więc no, no ja wiem, że zarówno Ameryka, jak i kompletna Akta 14 to nie są jakieś tanie komiksiki wiesz, do, do kupienia budżetowo tam, nie, za 30 zł, Tylko tutaj jest wydatek już solidny, ale w, moim, w mojej ocenie oba, oba jak najbardziej warto. Mhm. To dobrze wiedzieć, też um, chyba zauważyliśmy, że Studio Lane przez, przez lata odkąd zaczęli, y, za każdym razem, jeśli ktoś im sugerował jakieś popełniane błędy, zawsze brali to do siebie i mhm. wszystko z każdym kolejnym wydaniem było coraz lepiej, nie? Mhm. To bardzo mnie cieszy, że to wydawnictwo się utrzymuje, dotrzymuje słowa i wydaje komiksy i jeszcze je, je, je, je, je, mogę wspomnieć to bardzo mi się też podoba to że na końcu Ameryki jest reklama kompletnych akt 14 na końcu kompletnych akt 14 jest reklama Ameryki a to są różne wydawnictwa więc może, no i można i można. Mo, można, się dogadać zawsze tylko trzeba chcieć więc kibicujemy dalej jest coraz więcej 2000 AD w Polsce co nas bardzo cieszy mhm. i oby do przodu tak tak teraz slain i zobaczymy co dalej dokładnie a teraz przejdziemy sobie do Zina Xandalf z Glurw, Czapiewskiego. Podoba mi się nazwa, Bardzo fajne. E, to jest w ogóle wstydnie kupić, bo to kosztuje 10 zł z przesyłką, Krzysiek. Z przesyłką. Z przesyłką. Znaczy, ja, ja mam cichą nadzieję, że znajdę to w Łodzi. Jak nie znajdziesz, to i tak masz kupić. No to jak nie znajdę, to kupię po Łodzi. Po prostu mam taką cichą nadzieję, że będę mógł twórcy dać tą dychę do łapy, żeby nie musiał iść na pocztę. W Łodzi w ogóle będzie e, sto cały stolik z, zina znaczy sto stolik z zinami. Gdzie no. będzie można zostawić swoje ziny pod opieką mhm. e, właściciela stolika. Czyli będzie zapewne tak jak na złotych kurczakach, że podejdziesz, powiesz, poproszę odtąd dotąd te 20 rzeczy i będzie dziękuję, 5 dych. Okej, okay, nara. No, no może, to może nie wypalić, ale no, no, tak, no, może. Może nie pięć dyszek, ale na pewno tam. tam ta, na... Tak czy siak. Ogłośimy z... ten stolik. Dokładnie tak. Taki jest plan. Um, w tym pierwszym numerze Zina, który składa się z dwóch historii, jedną jest właśnie ksandal z górów, a drugą jest karzeł ortograficzny, uh, z czego ksandal zajmuje znaczną część, bo karzeł ortograficzny jest historią na cztery strony. Co nie zmienia faktu, że jest świetną historią, bardzo uroczą i tak jak we wstępie autor pisze, ma charakter edukacyjny, zresztą ogarniesz sobie to, to sam zrozumiesz, czytelnicy też powinni ogarnąć. Będzie link jak zawsze w opisie do Facebooka hmm, autora, ponieważ możecie śledzić pracę autora na Facebooku na jego profilu Czapiewski Życie i Twórczość. Mm -hmm. Bardzo fajna rzecz, komiks jest, czy to jest kolorowy komiks, zawsze mnie to zastanawia. Jest biało-szary. No, no i różne odcienie szarości. Z, dokładnie, jest 50 odcieni e, szarości. Natomiast świetnie to buduje klimat. E, pierwsza, pierwsza historia, właśnie o Xandalfie z Glurfie y, jest historią science fiction. Opowiada o narkotykach i podróżach w kosmosie. E, bardzo dobrze się przy niej bawiłem. E, spełnia to, o czym non stop mówię od kilku odcinków, czyli mam zamkniętą historię w czymś małym i to jest bardzo fajne. Mm -hmm. e, rysunkowo jest mega super i nie ukrywam, że też chciałbym zobaczyć coś, coś większego e, od tej historii, e, właśnie rysowanego w tym stylu, bo bardzo, bardzo e, mi to spasowało. Albo, jakąś, albo kolejny z nim tak, tak czy siak, obserwuję autora. Wszystko inne, co wyjdzie, też będę się starał zaopatrzyć, bo um, bardzo mi się podobało. Tak jak mówiłem, za 10 zł to trochę. Żal nie kupić. Tak, tak? Ża żal nie kupić, no, bo wie, nie, dość, no, no. <laughs> nie dość, że się wspiera czyjąś pracę. Nie dość, że się wspiera czyjąś pracę. To historia, która jest opowiedziana i też uh, sposób rysowania jest bardzo, bardzo fajny. I oby więcej takich rzeczy było i jeśli tylko autor tego chce, to serdecznie życzę przebicia się i utrzymywania się z komiksów. O ile to jest cel oczywiście. Tak, o, to by było, to by było coś. No, tutaj, Bardzo polecam. E, tutaj, znaczy, wiesz, nie, nie, nie, że tam wybiegam jakoś w przyszłość czy coś, ale no widać, że coraz więcej autorów z zinów się, przy nazwi ich nazwiska przewijają też w, w cudzysłowie nazwijmy to, normalnych wydawnictwach, tak? W sensie, że i Anna coś tam niedługo wyda i y, no, y, wodzi y, mirabelki się ukażą, mm -hmm. y, więc, więc ty, tych autorów coraz więcej jest, prawda, na tych takich, powiedzmy, szerszych wodach. No więc, więc oby, no jeżeli ten zin jest faktycznie tak dobry, jak mówisz, a sprawdzę tą wkrótce, obiecuję, y, to oby, oby faktycznie też, też poszło to do przodu jakoś. Ale to chyba nie jest jedyny taki polski komiks, o którym chciałeś jeszcze powiedzieć? No nie, nie jedyny, dlatego, że jeszcze tutaj możemy, znaczy możemy, e, chętnie opowiem o nowych pracach od Łukasza Kowalczuka. I co prawda trzy prace są już w planach. No, i dwie, i część z nich będzie można kupić w Łodzi. E, I to jest tak e, Samurai Slasher to jest jeden komiks, który mm. miałem, miałem przyjemność recenzować. Drugim komiksem jest y, Kaijo. Mam nadzieję, że tak się to wymawia. Trzeba spytać Łukasza, jak to mm -hmm. się wymawia. Y, Łukaszu skomentuj, proszę, jeśli będziesz nas słuchał, czy Kaijo to jest poprawna y, nazwa. I hmm, zaczniemy od Kaijo. Okej. Okay. Chy chyba najlepiej. Y, Kaijo jest historią o ataku wielkiego potwora na miasto. Tam no to jest kolejny komiks, którego moglibyście się spodziewać od Łukasza Kowalczuka i z każdym standard, kolejnym standard. i z każdym kolejnym komiksem od Łukasza mm. ten klimat jest coraz lepszy, jest coraz gęstszy, rysunki mi się coraz bardziej podobają i coraz bardziej wsiąkam w ten klimat, który Łukasz wylewa na papier. Mm. E, bardzo mi się podoba historia o Właśnie o Kaiju, który zostaje poproszony o pomoc z walką z wielkim potworem. Oczywiście za pieniądze, no bo to jednak jego no, normalna praca. Eee, bardzo doceniam gwiazdę śmierci. Bar Wydaje mi się nawet, że ktoś na szlamfeście krzyczał, żeby ktoś zrobił komuś gwiazdę śmierci. Ciekawe czy było tym inspirowane. Eee, to byłoby coś. To nie był, nie był gra Falshopa przed... <grym> Nie <grym> wiem, już w takim huku, uh, który był na wrestlingu na szlamfę. Nieważne, nie o tym roz, nie <grym> roz, rozmawiamy. Uh, świetna historia świetnie pokolorowana. Będzie do dostania w Łodzi. Ja, ja tutaj się od razu znowu muszę przyznać, że uznałem, że na kaijo Kai czekam tak bardzo, że sobie, ku, że sobie ten tytuł kupię w Łodzi i wcześniej go nie przeczytam. Mhm. Bo ten, no po prostu, tak jak wspomniałeś, no, z opisu można by powiedzieć znowu komiks Łukasza Kowalczuka i, i to jest już... Znaczy to znowu brzmi bardzo Znaczy, źle. znaczy nie, nie, to nie. Jest Sam już, to powiedziałem to, oczywiście, no. na, natomiast to jest... Na coś szczęście. Coś, znowu. Tak, coś w jego stylu, takim ty typowo w jego stylu. I mówię, no kurczę, no. Z chęcią y, zobaczę ten tytuł po raz pierwszy, wiesz, dotknę, przeczytam na papierze, w, ta w takim sensie, że, że dam te chyba dwie dyszki Będzie kosztował taki. 20 zł, 20 stron e, A4. Mhm. Wersja cyfrowa będzie kosztowała 2 dolary. Ojej. Oh yeah. Więc mówię, a poczekam do tej łodzi, wy wytrzymam i, i, i tam sobie kupię, a cztery? O, to fajnie, to duże będzie. E I no właśnie dlatego o Kajdżo mówisz ty, a, a nie my. Więc tutaj sorki, ale, ale e sprawy finansowe zadecydowały. Gdy okazało się, że po prostu na mojej mega długiej liście zakupów jest jeszcze dodatkowe miejsce na, na właśnie stoisko Łukasza Kowalczuka, to już powiedziałem zdecydowanie... Że sobie kaiju poczek po poczekam i przeczytam po albo w trakcie festiwalu. Mm -hmm. w Łodzi. Mm, ale to tam nie, nie jedyny tytuł, będzie na stoisku, tak? Nie, nie, nie. Jeszcze e, będzie dostępny Samurai Slasher. Mm -hmm. I Slamurai, Samurai Slasher to jest coś, przy czym się niesamowicie, niesamowicie bawiłem. Tutaj Łukasz jest tylko. Tyl <śmiech> <śmiech> e, tutaj Łuszty. Łukasz jest e, rysownikiem. E, scenarzystą jest e, Mike Garley. A e, kolorami i okładką zajął się e, łazur. Mhm. I jest super. To, to, tu już po prostu odleciałem. E, o, odleciałem przy tym o historii e, dzieciaka, który zmienia się w samuraja, żeby walczyć z odwiecznym złem, które na coś tam poluje. E, to, to jest klimat. Pamiętasz klimat wypożyczalni wideo? No, ja, ja jeszcze pamiętam. No, no to, to jest tak jakbyś się zaćpał tą wy, wypożyczalnią wideo. Jest mega, mega dobrze. Jakby był film o wypożyczalni wideo, który byłby filmem akcji. Oho, to, okay. to, to mógłby <laughs> okay. być, e, jeśli chodzi o przesiąknięcie tym klimatem, mógłby być Samurai Slasherem. Mm -hmm. e, świetna rzecz, tam było limitowane wydanie e, do 666 e, egzemplarzy. I też będzie w łodzi tak. część z nich przynajmniej. No, i o, ile Łukasz, sprzeda, i Boże, <laughs> o, o yes. ile Łukasz nic nie sprzeda. O ile Łukasz nic nie sprzeda. ile nie sprzeda wszystkiego w Anglii teraz. Mm -hmm. No, trzymamy kciuki za to, żeby coś tam było? Żeby Dokładnie. coś do Polski przyjechało? Z powrotem. E, ba, bardzo na to liczę, ponieważ e, tu bardzo mi to ładnie pokazuje, że Łukasz się świetnie odnajduje nie tylko jako scenarzysta. E, sc właściwie scenarzysta i rysownik jak to jest w przypadku Kaijo ale też jako e, sam rysownik do czyjegoś scenariusza i bardzo fajnie, że trafia na osoby, które też, też są w tym samym klimacie mhm. że to wszystko do siebie pasuje i też można powiedzieć fajne jest to, że to się tam troszeczkę przebija przynajmniej do tej szerszej świadomości, bo i na Bleeding Cool widziałem przynajmniej, tak, tak, przynajmniej był, był, dwa, były dwa newsy przynajmniej dwa newsy o, o, o y, pracach Łukasza więc no, oby tak dalej. Kto wie, może za rok czy za dwa już będzie główną gwiazdą na włodzi, Tak, albo na Pyrkonie. E, <laughs> i, Raczej nie. I jeszcze pamiętajcie o tym, że e, Rad Erwang mhm. niedługo będzie wychodził, jest na, niego jest na niego już aktywny Kickstarter i tutaj jest zamiana ról. Łukasz pisze scenariusz, rysuje Jack Teagle, mhm. e, którego Mieliśmy przyjemność poznać na Złotych Kurczakach. Świetny gość z, ze świetnymi tworami swoimi, mm -hmm. więc na to też, też trzeba czekać. I kickstarter już ruszył, tak? Tak, i chyba ja, widziałem. A nawet nie, nie podszedłem zaraz możemy zobaczyć. Natomiast e, tam chyba w stretch goalach e, na Kickstarterze było, że. Na, jeśli się uda go tak mocniej ufundować, to Łukasz się wbierze do Anglii, a Jack się wybierze do Polski jeszcze na promowanie tego. Więc bardzo, bardzo fajnie by było, gdyby to się udało. Więc po Polecamy. Tak, to, to, jest, to jest jedna z tych rzeczy, do których was e, zachęcam, żebyście w Łodzi chodzili po stoiskach właśnie, takiej jak, e, właśnie po stoiskach takich jak Łukasza, jak Anny Krztoń, bo będzie też miała stoisko, na którym też będzie można dostać Karpia Lagerfelda, więc mhm. tak. Zobaczyli te stoiska z zinami, bo hmm, o ile dużo tych super bohaterskich komiksów teraz to są perły w rzece główna, to osoby, które już zdecydowały się na wydanie zinów, Wydaje mi się, że mają w głowie już zakodowane, że to, to jest coś, co chcą wydać i przeszło wszystkie kwalifikacje, jakie mogło przejść, żeby to wypuścić. Mhm. Nowe warchraki też będą, które będą katalogiem ostatniej wystawy. Mhm. No, no, no, więc tak, ja, ja też jak najbardziej zachęcam, żeby tych twórców, prawda, Zinów i... Yy i niezależnych publikacji, nie, tak nie, jak najbardziej wspierać. Tam, no i tam... bardzo fajne są komiksy Łukasza cały czas i robią się tylko i wyłącznie coraz lepsze. Ja serdecznie zachęcam. Jeśli nie mieliście wcześniej możliwości, to, to w sumie spoko, bo macie bardzo dużo fajnych rzeczy do nadrobienia. Mhm. Jeśli lubicie ten klimat właśnie szlamu, wypożyczalni kaset wideo i samurajów, ninja, mutantów, pizzy i tak dalej, to się odnajdziecie. To się odnajdziecie bez problemu. Natomiast ja tutaj mam... I teraz będzie zabawnie. Mam coś z wydawnictwa Fantasmagorie. O! Uhu! Kot kod Crazol. No, Cod Crazyol, czyli... Crazy Cat. No, ja, ja jednak pozwolę crazy sobie pisane przez k dokładnie tak kat też pozwolę sobie jednak używać crazy przy, przy najbliższych kilkunastu zdaniach na temat tego komiksu ponieważ ten polski tytuł mi wybitnie nie pasuje no Zakliujesz bok nie znaczy on, on tam ma swoje uzasadnienie ten tytuł i w ogóle to tłumaczenie we wstępie do komiksu, o czym zaraz wspomnę, ale, no, ale nie zmienia to faktu, że, że mi się po prostu takie tłumaczenie Crazy Cata na kod Crazy kompletnie nie podoba, ale to tylko tytuł. E, z zawartością jest na szczęście dużo lepiej. E, Code Crazy Cat to, to jest e, dość, dość e, duży komiks, on ma tutaj ponad 300 stron z tego co kojarzę. A nie, jednak nie ma 250, ale, ale, i, ta, ale i tak jest dość solidną, dość solidną cegłówką, jest w takim formacie deluxe segmentu mniej więcej te, tego typu, to jest format. No i jest to wydanie zbierające paski, paski komiksowe ukazujące się w latach 1916-1922 w różnych gazetach amerykańskich, to jest taki okres w komiksie amerykańskim, kiedy tego komiksu praktycznie nie było, poza paskami w gazetach. I e, zaczyna się tytuł od właśnie wstępu. E, najpierw jest jeden autorstwa Krzysztofa Licht, Lichtblau. E, później mamy jeszcze notę od tłumacza i e, warto przeczytać te cztery strony, ponieważ one... One tłumaczą ba bardzo dużo, wstęp e, autorstwa Krzysztofa właśnie nakreśla e, okres, w którym kot crazy, crazy Cat powstawał. E, tro trochę się dowiadujemy więcej o samym twórcy komiksu, o George'u Harrimanie. Natomiast tłumacz, e, e, z tłumaczem jest o, o tyle zabawna rzecz, bo e, tłumacz się tłumaczy e, z, niektórych, z niektórych decyzji podjętych przy, przy po powstawaniu tego komiksu, przy tłumaczeniu go. I z, z punktu widzenia mnie jako takiego czytelnika, który nie wie tak naprawdę jak ten, ten cały proces tłumaczenia wygląda od kuchni Tylko coś tam gdzieś tam mogłem słyszeć, ale tak naprawdę nie No Te, te uzasadnienia niektórych decyzji no są, są logiczne i, i podoba mi się to, że tłumacz poświęcił czas na to, żeby napisać tekst o tym, w którym właśnie opowiada, dlaczego pewne rzeczy z oryginału zostały e, zostały troszeczkę spłycone względem polskiej wersji ponieważ e, Crazy Cat jest takim tytułem który no, po prostu na polski przetłumaczyć było niezwykle ciężko i ja jestem w stanie to zrozumieć to wytłumaczenie kupić e, natomiast już e, sam ty, sa, same paski komiksowe y, tutaj mo można powiedzieć że y, widać taką ewolucję Ukazywania się Crazy Kata na, na łamach gazet amerykańskich, ponieważ tytuł się zaczyna od jednoplanszówek całych, które się ukazywały w 1916. Natomiast później mamy czter, czterokadrowe paski, później mamy kadrowe paski. To tam się, się w pewnym momencie zmienia co, co jakiś czas. Sześciokadrowe są już, już w pewnym momencie. Więc te, widzimy tą ewolucję na przestrzeni lat. Fajne jest to, że każdy pasek ma na samym dole podaną datę publikacji w y, oryginale. Natomiast y, sam sam Crazy Cat, no kurczę, powiem Ci, nie, nie wiem czy y, kojarzysz tytuł w ogóle, tak, tak bardziej jakoś? Tak, kojarzę, jak kiedyś tam dokształcałem się z początków komiksu, mm -hmm. więc wybrane paski jakieś widziałem. Tak, no, crazy Natomiast Cat. Natomiast całego i, zbioru. Crazy jeżdżę. Cat jest opowieścią o tytułowym kocie, który jest takim bardzo, bardzo, nie, bardzo nietypową osobą e, no, jeśli możemy mówić tu o osobie, tak, e, to jest, mm, on, ma, tak? O, o, on ma, on ma swoje, sw znaczy nie do końca wiadomo jakie jest płci, co prawda mówi o sobie jako on, ale tutaj ta, ta y, płeć kota jest nie do końca określona przez cały czas ma swój język bo, bo mówi, mówi z błędami i właśnie to, to widzimy w dialogach że mówi z błędami to nie jest tak, że po prostu tłumaczono to tłumaczyli to nie wiem ludzie ludzie nieumiejący w ogóle nie znający się na języku polskim bo jak tam, na przykład nie, zaraz tam gwiazdom to jest OM na końcu i te błędy są praktycznie w co drugim dymku tekstowym i do, do tego trzeba się przyzwyczaić, bo to na początku trochę razi, wiadomo jak widzisz takie, takie byki, ale to jest po prostu konwencja mówienia tej postaci mm. w angielskim chyba podobnie Tak, mówił, tak nie? Tak, S właśnie, na Z zmienia tak właśnie o to chodzi, że to jest, to, to jest właśnie to tak jak w tytule Crazy to, to, cod, Tak, to jest właśnie to przełożenie, że, że mm -hmm. y musiano te am angielskie, amerykańskie błędy przerobić jakoś na polskie y kot jest zakochany w myszy Ignasu My, mysz Ignaz ma żonę i trójkę dzieci, więc jest to problem i w ogóle nienawidzi kota, więc jest to tym bardziej, tym bardziej problem, jedyne co ich łączy to jest wspólna nienawiść do posterunkowego szczeka, który w tamtejszym miasteczku jest, jest, tym, po, jest tym policjantem. No i y, po prostu y, paski opowiadają o różnych po prostu, dialogach pomiędzy postaciami czy tam jakimiś zdarzeniami No jak to paski komiksowe, no znacie Garfielda, znacie Fistaszki, wiecie o co chodzi w paskach komiksowych e, w, w takiej antologii, bo to, to zbiera naprawdę masę tych pasków, to jest 250 stron pasków a w, pe w pewnym momencie są po dwa, po trzy na jednej stronie, więc tego jest masa e, To, to może zacząć tam, nie wiem, w pewnym momencie nudzić że każdy z nich się kończy tym, że mysz Ignac sięga po cegłówkę, żeby rzucić, rzucić w kota Tak to jest ulubiona zabawa myszy Ignaca rzucanie cegłówkami w kota Swoją drogą cegłówki tam rosną dosłownie wszędzie Są, są fajne, zabawne te, te paski, są takie bardziej do, do przemyślenia Bo tam poruszają jakiś, jakiś wątek taki zaskakujący Czyta, Czytało mi się to naprawdę fajnie ma, mam do ciebie pytanie. Ma, ma, ma. I ono się właściwie tyczy wszelkiego rodzaju e, zbiorów takich e, pasków, mhm. właśnie, które ukazywały się w gazetach czy to Garfield e, i tak dalej i tak dalej. Myślisz, że lepiej jest to czytać. Nie na raz? W sensie, że to jest, wiesz, to był, była historia przewidziana powiedzmy na cztery kadry, na trzy kadry. Mhm. I, e, I następną czytać tak naprawdę albo na następny dzień albo na następny tydzień. Myślę, że to wpływa na odbiór tego, bo nasunęło mi się to, jak powiedziałeś o tej zagłówce, że to, że to może znudzić. Tak, właśnie jak chciałem powiedzieć, to, to, tak, to jest tak, że... To zależy od tytułu oczywiście, bo na przykład Garfielda mogę, mogę po prostu nieustannie czytać, wiesz, jak, jak, jak, jakaś encyklopedia. No podobnie jak ja mam też z fistaszkami, to też mogę jechać dokładnie. jeden za drugim. <śmiech> Przepraszam, dokładnie tak, z fistaszkami też jest to samo, że, że można to czytać non stop, natomiast tutaj mi zaczęło w pewnym momencie nie pasować to, że no nie każdy pasek, ale na 10 pasków, 8 pasków kończy się rzuceniem cegłówki. I to w pewnym momencie faktycznie jest już takie, że no, no wiadomo co, jest, co będzie na ostatnim kadrze danego pasku. I to jest tutaj tak, taki mały, mały minusik, który troszeczkę przeszkadzał, ale w, jak rozumiem w formie gazetowej widać po, po datach publikacji, że ten, te paski się ukazywały codziennie. Więc yy, w takim formacie gazetowym na pewno to, to dużo lepiej działało. Jeszcze w tamtych czasach też trzeba zwrócić uwagę, że to, to jest w sumie początek XX wieku. nie? Dokładnie tak. No rysunkowo tutaj widać, że, że mamy tutaj do czynienia z czymś bardzo starym. Yy, bo to... to znacznie przynajmniej... lepiej niż moje rysunki? No, o, oczywiście, ale ty... <laughs> Ej no... Ma, masz przebłyski. W, każdy, w każdym razie chodzi o to, że gdy otwiera się Crazy kata i widzi się te paski to to od razu się rzuca w oczy, że to nie jest rzecz narysowana w 2015 tylko po prostu no, no, no, wszystko jest odręcznie wszystko jest tak, takie tro, troszeczkę niedbałe e, nie wiem, zabawne jest to, że ten, ten, ta mysz Ignat zresztą kot też, ma, raz ma ogon raz nie ma ogonu, w zależności zapomniało się narysować tak no. dokładnie, no to wiesz, różne rzeczy się zdarzają i to jest to rysunkowo też, też się to fajnie obserwuje bo widać na przestrzeni lat jest taki rozwój te początkowe paski 1916 a te końcowe z 22 roku no, no można sobie zestawić widać, że ten George Herryman się tam rozwinął po drodze Kilka razy się uśmiałem, kilka razy wpadłem w taką nostalgię, parę razy miałem moment, żeby się zastanowić i, i to jest fajne, że, że ten tom mnie do takich różnych emocji zmusił i powiem tak, że bardzo fajnie mi się to czytało, wydanie jest bardzo fajne, ta, ta, ta zakładeczka jest po prostu cudowna, bo no, no, niby takie nic, ale, niby takie nic, ale, ale bardzo, bardzo przydatna rzecz, no. tylko no jest zasadniczy problem z odpowiedzią na pytanie, czy polecam to kupić. No bo mamy problem, prawda? To jest wydawnictwo Fantasmagorie, wokół którego ostatnio mnóstwo negatywnych emocji narosło i nie, nie ukrywamy, my też już powoli mamy do, dość czekania na rzeczy, które miały się ukazać ponad dwa miesiące temu. Więc tak, no i tutaj już je, jeżeli y, jesteście aktywni na internetach y, prawda, komiksowych typu Facebook, grupy komiksowe różne to widzicie, że wokół, wokół wydawnictwa Fantasmagoria naprawdę dużo tych negatywnych emocji się nagromadziło i są one jak najbardziej uzasadnione, bo skoro wydawca też y, no, podchodzi do Klienta w sposób taki, w jaki podchodzi, czyli zapada się pod ziemię i nie daje znaku życia już od dłuższego czasu, no to, to, nie, to nie jest fajne i już nawet nie wiem, czy widziałeś powstała grupa facebookowa y, o nazwie Złudzeni przez Fantasmagorię, czy jakoś tak, zbierająca osoby, które czują się oszukane, prawda, przy, przy, właśnie przy żółwiach, czy przy Archim. No i no, nie, nie ukrywam, że jest mi ciężko polecić, tak, kupcie crazy kota Krejzola, Crazy Kata jakkolwiek na nazwać ten komiks. Wiesz, że w tej grupie jest 11 członków? No, ale <grych> yeah, już 11, no. A to ja, jak osta ostatnio sprawdzałem, to było pięciu. No, ale, ale już sam fakt, że ktoś wpadł na coś takiego, wiesz, też. No, ale nawet abstrahując już od tej grupy, no jest du dużo... Mm, negatywnego PR-u można powiedzieć wokół wydawnictwa, na które, na które samo sobie zapracowało na to, żeby czytelnicy czuli się jak najbardziej zawiedzeni. No i dlatego z tego powodu jest mi ciężko powiedzieć tak, zamówcie sobie Crazy Cat, bo jest fajny i warto. No, w momencie, w którym nie wiadomo, czy go dostaniecie, ani kiedy go dostaniecie, no to to jest słabe. No ja no przed nagraniem chyba, chyba mówiłem, że yy, jest festiwal w Łodzi, później mija tydzień i jeżeli do tego czasu nie, nie będzie żółwi, albo jakiejś konkretnej informacji na temat żółwi to będę kolejną osobą, która będzie się domagała zwrotu pieniędzy No i dlatego właśnie jest mi tak troszeczkę ciężko powiedzieć, żebyście kupili kota Chrysola no, no, no jest to fajna rzecz, naprawdę fajnie wydana, fajnie się prezentująca, fajnie się toczyta No nie mogę powiedzieć niczego złego na temat samego komiksu może za wyjątkiem tego nieszczęsnego tytułu. No ale to co się dzieje wokół komiksu, konkretnie wokół wydawnictwa jest taką rzeczą, która mnie wstrzymuje przed jakimś poleceniem cieplejszym te, tego tytułu. Więc hmm, może, może, może zaleciłbym cierpliwość w takim razie Powiedz mi czy widziałeś okładki do Crazy i Ignac, które wydawało Fantagraphics? Nie, nie, nie. Bo są... O. No, wyglądają, wyglądają jak takie mocno, mocno robione albumy. Mm -hmm. Na Comixology możecie je kupić, po, tylko że one są po 15 euro za, za jeden. Mm -hmm. Natomiast wszystkie są dostępne w tej wersji Unlimited, chociaż chyba jeszcze w Europie ciągle i nie ma, prawda? Chyba tak. Muszę się dowiedzieć, bo może w końcu trzeba by zainwestować. Mm -hmm. No, ale jak najbardziej Cię rozumiem, ciężko jest. Ja też na przykład nie lubię mieć jednego tomu na półce. Mhm. Mm w sensie, jak wiem, że coś wychodzi jako seria, tak, tak się wrąbałem w DMZ kiedyś. A później manzoku padło. Mhm. Na szczęście, Y sobie tam dokupiłem za granicę. No z DMZ już jakoś jakoś nie, tak nie poszło. Tak, no bo... A DMZ też mogłoby zostać wydane. To tak no, odnośnie sobie, tak. vertigo. <śmiech> już jedną serię z manzoku skończyli. Mhm. Mogliby kolejną, tak? Dokładnie. Pamiętam, Manzaku jeszcze zapowiedział Complete Moon Shadow swego czasu. No, no, no, no. Natomiast, no, je, jeśli chodzi o niedokończone serie, no, no właśnie tak jak mówię... No, szko szkoda by, mi by mieć jeden, zwłaszcza, że to jest e, coś, co przez wiele, wiele lat wychodziło, nie? Owszem. Ja ten, mm, no. no... Nawet, wiesz, tego Crazy Cata można traktować jako rzecz, która nie musi wcale mieć drugiego tomu, chociaż fajnie by było, gdyby miała. No ale ja, ja jeśli chodzi o Fantasmagorię, to też, wiesz, no ja trzymam w za to, żeby się ogarnęli i żeby, żeby pomimo tego, bo, bo pomimo tego, że już sobie dość mocno y, nagrabili, ja myślę, że jeżeli udałoby im się ogarnąć, i robić rzeczy do, do porządku, w sensie nie, nie zapowiadać wszystkiego na już, tylko podchodzić do tego z rozmysłem. Ja tutaj m, fabryka słowoobrazu, wytwórnia słowoobrazu, Jezu znowu to pomyliłem. Zawsze. Wyt, wytwórnia słowoobrazu ma właśnie takie fajne podejście do tego wydawania. Co prawda to są tylko dwa komiksy w tym roku ale, właśnie to jest takie, ale dwa. Tak, ale to jest takie fajne podejście, że, że wiesz, najpierw jest wszy, wszystko za, załatwione, dopiero potem jest zapowiedź, a nie że, że jest e, milion zapowiedzi, a później uhuhu, zapadamy się pod ziemię nara. No i ja, ja naprawdę, bo z, dobór tytułów Fantasmagoria ma świetny, tylko że właśnie gdyby się tak ogarnęli wydawniczo i podejście do klienta przede wszystkim też je, y, poprawili, no to byłoby naprawdę super. Nie chciałbym, żeby to wydawnictwo padło, tylko chciałbym, żeby się ogarnęło, bo myślę, że gdyby, gdyby wziął się za to ktoś właśnie z odpowiednim podejściem, z odpowiednią motywacją i, i z odpowiednimi siłami, to e, no, te, osoby, I które, PR tak, te osoby, które się już odwróciły od fantasmagorii, myślę, że mogłyby przynajmniej w, jakim, w, jakim, w jakiejś części wrócić. Myślę, że temat preorderów jest zaorany i to już na, na cały rynek, na dłuższy czas ale no, ja, ja na przykład jestem taką osobą, że pomimo tego, że też jestem teraz mega zawiedziony postawą wydawnictwa to gdyby na przykład nie wiem pada zapowiedź drugiego tomu Rachel Rising i on się faktycznie ukaże to go kupię ale nie, że tam w preorderze czy, czy to, to już nie, nie ma takiej opcji więc no tak słowem podsumowania co do wydawnictwa Fantasmagorie wciąż trzymam kciuki za, za ogarnięcie się tego wydawcy nie wiem, czy nie jestem już ostatnią, albo przedostatnią osobą na świecie, która jeszcze na to liczy. <grym> Może A nie. kot Crazor naprawdę fajny. Tak. No, więc cóż, już jeszcze? Mamy taki jeden temat? Tak, o który zapowiedzieliśmy dwa tygodnie temu, 28 sierpnia. Świętowaliśmy setne, znaczy setną rocznicę mhm. urodzin Jacka Kirby'ego, króla komiksu. Więc, jeśli ktoś z was jakimś cudem nie wie, kim jest Jack Kirby, to nie wiem, co wy robiliście w, w, w świecie komiksowym. No właśnie. A, ponieważ on stworzył wszystko, co jest godne uwagi... W komiksie amerykańskim. W komiksie superbohaterskim. Superbohaterskim. Ale... Bardzo mi się podobało, jak były właśnie mm, ob obchody urodzin Jacka Kirby'ego i e, ktoś, ciekawe kto, e, wrzucił na Facebooku, że Jack Kirby jest osobą, Stan Lee jest osobą, która wymyśliła wszystkich amerykańskich superbohaterów Marvela, a Jack Kirby jest osobą, która wymyśliła Stana Lee. Tak. I to, to jest po prostu dla mnie cudowne i nie, przypadkiem nie wiem, czy, czy to nie był właśnie Łukasz Kowalczuk. Gdzie, gdzieś na pewno padło na Facebooku, bo mi minęło znikąd, bym to nie wziął sam, bym na to pewnie też nie wpadł. Albo z Nie ja Pamiętam z... kto miał, w każdym razie... powinieneś mnie każeć, stworzyłem fantastyczną czwórkę i Stan Lee. W każdym razie świetny tekst, natomiast to, to co mnie zaskoczyło już tak, przed nagraniem, że Jack Kirby ma mega rozbudowaną stronę na Wikipedii Polskiej, co, co pokazuje jak, jak wielkim jest nazwiskiem, bo na polskiej Wikipedii wciąż jest mnóstwo dziur przy wielu znanych nazwiskach, a Jack Kirby no bardzo ładnie. Ogólnie moim ulubionym przykładem jeśli chodzi o polską Wikipedię mhm. to było jak wpisałeś kanapka. I angielska strona miała różne tam kanapki, takie wypasione, dobre zdjęcia i tak dalej. Mm. Natomiast, a, zapomniałem, jak się nazywa ten materiał, jak wszedłeś na mm, polską Wikipedię, chyba to zdjęcie zostało zmienione, mm. ale kiedyś była taka, wiesz, mega prosta kanapka, w sensie chleb, także widzisz, że jeszcze chleb z spod, spodu, plasterek szynki, taki, mm. że wiesz, nie zakrywa wszystkiego, plasterek sera, pomidor i wszystko na tym takim e, talerzyku z brązowego szkła, to jest właśnie ten materiał, którego nazwy zapomniałem mm -hmm. e, i to postawione, wiesz, na stolek, na, któr na którym jest serwetka. tak myślę że cerata. Tak, i zrobione, wiesz, zdjęcie telefonem i w podpisie było e, zdjęcie z własnych Zdjęcie z zasobów własnych, czy coś takiego. No, spoko. no i to, to trochę pokazuje, jak <grym> dobra jest polska Wikipedia. Natomiast no bardzo dobrze, bo może coraz więcej osób wejdzie. Chociaż Jacka Kirbiego w Polsce, jeśli chodzi o publikację, no to jest mało. A to w, w porównaniu do zero. Coś było w ogóle? A w kolekcji komiksów nie było czegoś. Aha, w ta no tak, z tych takich me mega archiwalnych rzeczy. Oże, no, A, i, tak, to, bo bo istnieją inne niż mega archiwalne nie nie w sensie pamiętam tak e, na przykład z Marvela były no to te, te pierwsze przygody tam tam z, e, na, na pewno coś Jacka się pojawiło mm, no i tutaj przede wszystkim w związku z, to, z tą postacią tą, tym utytułowanym legendarnym twórcą nazywanym popularnie mistrzem prawda bądź królem bądź królem e, zawsze zawsze jest smutne to że właśnie on nigdy nie, nie dożył nie otrzymał tego na co zasłużyło zdecydowanie I, ale to też pokazuje to co się stało z komiksami i to co jest z filmami moim zdaniem Stan Lee to jest ten przemysł i to są te filmy Marvela mhm. natomiast Kirby był tym czym dla mnie są komiksy a co obecnie trochę zanika to jest tak jak to co się dzieje z komikonami moim zdaniem że komikony teraz to jest Stanley, natomiast ja dalej tak wiesz w serduszku Jack Kirby i chciałbym, wiesz, nie jakiś elitaryzm i inne pierdoły, że komiksiarze są lepsi od innych. To nie są? Nie, nie, nie. Chyba, że mówimy o fanach komiksu, to znasz moje zdanie. Brakuje mi tej po prostu esencji którą on wprowadzał. Pamiętasz, jak e, omawialiśmy Commandi Challenge mhm. e, i wrzuciłem to zdjęcie z przedruku pierwszego numeru Commandi, gdzie było wszystko Jack Kirby, kolory ktoś, mhm. natomiast teraz trzy osoby od scenariusza, dwóch rysowników, trzech kolorystów. Pięć pię osób na koloraturze? Tak, właśnie pięć osób robiło liternictwo. I nad, nad wszystkimi dwunastu edytorów. Tak. A wtedy były dwie osoby i robiły historię, którą chciały zrobić. I takie, które można spokojnie przeczytać do dzisiaj, są legendarne. Tak, i to, to, są, to są historie, które się nie starzeją. I jakby mitologię, którą Jack Kirby wprowadził, Jak polecam wam wszystkim tą książkę, która się udawała... Uh, udawała Okazało, Jezus. Andrew, się, tak? Tak, która ukazała się w Polsce o historii Marvela. Tak, też chciałem właśnie o tym wspomnieć. Bo... Tam, tam jest zaskakująco dobrze to opisane. Tak. Oczywiście wciąż nie tak, jak wiele osób mówi, że, że tam ten. Znaczy no to jest, od Jacku Kirby jest napisane fajnie, ale ten Stanley jest taki ugrzeczniony bym powiedział. Pewnie tak. Natomiast pewnie się było bez pozwu mm -hmm. w ten sposób. O czym mówiłem wcześniej? A, jak, mm -hmm. jak Kirby uznał, że Marvel go nie traktuje trochę fair i przeszedł do DC. I, I stworzył im czwarty świat, czwarty świat, który jest chyba najlepszą komiksową i chyba nawet bym podciągnął na nie tylko komiksową, taką epopeją kosmiczną. Mm -hmm. To Rany, przy, przy w ogóle stworzeniu nowych bogów, wszystkich darksideów, po których ten Thanos, który jest fioletowym typem z bułką na brodzie, e, został, bo on chyba na wzór Darksida był tworzony trochę, nie? Gdzieś tak coś czytałem, m staram się znaleźć to. Tak, no wiesz, no Pula też zaczynali od jednego kościoła w masce, no, więc... No, <grym> ładnie, tak, no. Tak, tylko nie uda, nieważne. <grym> eee, no, świetną historię stworzył, ta... Eee, no, dla DC, pozwolę sobie wymienić jest New Gods, Mr. Miracle, Forever People, eee, Omak, Commandi, Demon... Commandi i Demon to mm -hmm. są Paul w czwartym świecie najwybitniejsze rzeczy. C coś co ma przecudowny tytuł, czyli Ding Bats Danger Street*, Cobra i y, nowe wcielenie Sandmana, czyli y, mystery, ten, ten oryginalny ser, y -hmm. Sandman, tak? I też, y, ale to już tak w ramach fanfaktu pisał też parę numerów Superman Spal, Jimmy Olsen. Znaczy ogólnie jest chyba mało rzeczy których Kirby nie mhm. robił, tak naprawdę. On przecież po powrocie, bo, bo walczył w Europie w czasie II wojny światowej. Mhm. To jest, Kirby to jest rocznik 1917, więc zaraz przed końcem I wojny światowej się urodził. Praktycznie zapoczątkował w Stanach taki komiks z romansidłami, mhm. co, co bardzo dobrze rozwinął. Dla DC stworzył największą mitologię, jaką DC ma, i do tej pory czerpie z niej garściami, i nikt nawet się nie ośmieli e, zmienić kostiumów ty tych postaci. Już każdemu zmieniali kostium, ale wara od Darkseida, Darek zawsze musi chodzić w sukience, i inaczej się nie liczy. Ale też tym postaciom nie ma co zmieniać. One wyglądają tak, jak powinny wyglądać. One nie muszą wyglądać nowocześnie, bo i tak wyglądają super nowocześnie. Mhm. To, jak Barda wygląda, e, jak e, Mister Miracle wygląda. To, no to, to, to jest nie do to jest nie do podrobienia. To, mm. to że on wymyślił te, te takie, to ma swoją nazwę pewnie, to jest glider znając życie, Orion chyba na takim latał. Nie? Mm -hmm. uh, też są super wymyślone. I najważniejsze rzeczy to są te kropki kirbiego które robi na rozbłyski energii. To tak, jest wybitne. To jest super, no? Natomiast ten komiks, ten romantyczny, taki komiks, o którym wspomniałeś, on się nazywa oczywiście Young Romance i on powstał we wrześniu 1947. Pierwszego numeru udało się sprzedać 92% nakładu, co jak rozumiem w tamtych czasach było mega super rzeczą. Kolejne numery miały już trzykrotnie większy nakład. Najpierw był to dwumiesięcznik, później się ukazał już w trybie miesięcznym, a... Popularność tego tytułu stała się tak wielka, że pojawił się także Young Love, czyli spin-off tegoż tytułu, więc można powiedzieć, że no, no Jack Kirby się po prostu umiał odnaleźć absolutnie we wszystkim. To, co mnie tak, tak rzuciło mi się w oczy podczas teraz tych obchodów urodzin, setnych rocznicy urodzin króla, to jest to. Że DC zapluło po prostu rynek i to w takim pozytywnym sensie mówię. No tytuła, wznowieniami, tytułami, nowymi też. No ty, ty... Tylko nie oszukujmy się, że DC zrobił to ze względu na jakiś wielki szacunek. Tak, tak, ale, ale chodzi mi o to, że. Jack Kirby dla DC zrobił nieporównywalnie mniej niż dla Marvela, chociaż też stworzył ten cały czwarty świat i to jest mega wielka rzecz, No ale tak, no, omnibus właśnie czwartego świata, omnibus, yy, chyba Mister Miracle się tam ukaże, właśnie ta nowa miniseria z Mister Miracle, która podobno jest zaskakująco bardzo dobra, Wystarczy dać Tomowi Kingowi coś, co nie jest Batmanem i znowu przypom przypomina się człowiekowi, jak pisać. No, bo bardzo chciałbym za zapoznać się z tą serią. Natomiast też, były inne... Uh, no i, i Commandee i i Challenge, tak, tak wyszło. były naucz, też inne, czy... inne zapowiedziane wznowienia, natomiast Marvel w tym czasie rzucił parę jednodolarówek z przedrukami jakimiś starych, starych komiksów i No i to pewnie dziękujemy. było najlepsze, co wydali w tym miesiącu. <śmiech> <D> dziękujemy. <śmiech> No Uc. powiedz, że nie, no bo przecież... <grym> no nie to, wiem, nie czytam. <grym> no, no jego styl był nie do podrobienia, bo to były... To, to, był to co byś nazwał komiksem przygodowym, bez wciepywania jakichś e, niepotrzebnych e, rzeczy, niepotrzebnego patosu i tak dalej. Kiedy był patos w komiksach Kirby'ego, to cię nie męczył. Hmm. To, to, tylko po prostu to, tam był. Przepraszam, bo ja tutaj cały czas przeglądam tą Wikipedię i jeszcze nie wspomnieliśmy o Challengers of the Unknown. Też, też wybitny no, komiks, to, przy którym tak. pracował i też troszeczkę w pewnym sensie niedługo będzie od, odświeżony z tego, co, te, mm -hmm. z tego co pamiętam. Też była taka zapowiedź, no Fumantu, dużo tych tytułów po prostu legendarnych. No. A, ale tak samo z innych jego działań, to przecież był e, artystą koncepcyjnym e, do filmu, który nigdy nie powstał. Jaką była adaptacja ale no jak się ten film miał nazywać. Nie, znaczy jak się nazywa to czym było e, adaptowana. E, Roger żelazny. Znaczy to, to jest autor. Wiesz co chodzi? E, tutaj mam. Nie, mam napisane, że. E, Lord te... of Light się nazywa. No, e, to, to obok mam napisane. <laughs> Lord of Light to było to, co miało być zaadaptowane. E, I. O historii tego filmu możecie sobie albo poczytać, albo obejrzeć film Operacja Argo. E, Kirby stworzył e, plansze, które miały służyć jako koncepcyjne e, plansze do tworzenia filmu. No i e, ekipa pojechała na szukanie, zapominam polskich słów, Location Scouting jest po angielsku, na szukanie lokacji do filmu e, do Iranu. A to wszystko było tak naprawdę. Podstawione, bo to była wielka akcja e, CIA, żeby osoby, które były uwięzione w trakcie tam kryzysu w Iranie e, przemycić z powrotem do kraju i podszyć ich jako e, właśnie część obsługi filmu tego kanadyjskiego, który miał powstawać. Wszystko było bardzo długo utajnione i na jednej z licytacji e, Jim Lee kupił tę planszę. A wtedy jeszcze nie było odtajniona cała operacja Argo i te wszystkie inne rzeczy. Mm -hmm. I po tym się okazało, że te rysunki, które Kirby do tego zrobił, bo to były rysunki do filmu, który jednak nigdy nie powstał, mm -hmm. tak naprawdę były no, odgórnie zlecone przez mm, CIA. Więc później Jimmy wystawił je na sprzedaż, co <grym> pewnie troszkę, troszkę się odbiło na jego finansach pozytywnie. Mm -hmm. Znaczy ja tutaj tak powiedziałem Roger Żelazny, bo tutaj y, polska wikipedia y, y, ciekawostka, taka składnia Kirby poruszył koncepcję filmów w towarzystwie producenta filmowego Barego Gelena, który starał się nakręcić adaptację powieści Roger Żelazny To brakło A po <sum> tak. Ro Roger, bo, tak, to, i, bo tak, Roger Żelazny był twórcą to, I to mnie zmyliło, sorry <sum> A, No Kirby jest kimś to stworzył bardzo dużo rzeczy i wydaje mi się, że w każdej dziedzinie by się odnalazł. Bardzo zabawnym dla mnie było to, że mm, twórca Kaczora Howarda miał pewien problem z Marvelem, ponieważ nie chciano mu przyznać jego mm, praw do postaci. Dlatego w Eclipse Comics w 82 pojawił się komiks, który się nazywał Destroyer Duck i Destroyer Duck był e, pisany przez Steve'a Gerbera, a pisany przez Jack'a Kirby'ego przez pierwsze... Dwa razy powiedziałeś pisany. Tak? E, przepraszam, rzeczywiście. Rysowany przez e, Jack'a Kirby'ego przez pierwsze e, siedem numerów. I głównie chodziło o to, że komiks został wydany po to, żeby zebrać pieniądze, żeby pozwać Marvela. Pierf, pierwszy numer jeszcze był specjalnie opisany jako Special Lawsuit Benefit Edition. Ciekawie ile jest warty numer, bo chętnie bym coś takiego do kolekcji przytulił. Mhm. To też pokazuje mi, że Kirby był jednak tym takim komiksiarzem, który walczył o swoje i bardzo przykro, że, że nie był szanowany w tym, co robi. Nie wiem czy w DC był szanowany, nie wchodziłem tak głęboko. wszystkie Obstawiam, że wszystkie duże korporacje szanują kogoś na tyle, dopóki im przynosi pieniądze. Mhm albo dopóki kogoś muszą szanować. Natomiast no, jeśli chcecie poczytać i dowiedzieć się więcej o, o tej historii Marvela odsyłamy was do książki pod pięknym tytułem Niezwykła historia Marvel Comics. Natomiast jeszcze z takich ciekawostek to też właśnie przy okazji e, obchodów tych setnych rocznicy, setnych urodzin też e, jeden z założycieli wydawnictwa Image powiedział, że po, początkowo był taki plan, Jim Valentino to powiedział początkowo był plan, żeby no skoro to są e, twórcy, którzy uciekli z Marvela żeby właśnie stworzyć coś swojego bo, bo Marvel im nie pozwalał to był plan, żeby na każdym komiksie m, przy tych napisach początkowych nazwijmy to tak, tak jak w, w komiksach Marvela zawsze Stanley Lee to żeby w, w wydaniach od Image było Jack Kirby Presents i była Rozmowa telefoniczna z żoną Jacka Girbiego i on się zgodził, ale ostatecznie nie skorzystano z tego moim zdaniem całe szczęście, bo gdyby ten krab, który się ukazywał na początku na początku istnienia wydawnictwa ImageMe, był opisywany jako Jack Kirby Presents, to to by wcale nic dobrego nie przyniosło, ale tak, ale te, te, te, tak w ramach ciekawostki z, zgodził się na, na to, żeby coś takiego było, tylko po prostu... Komuś, komuś, ktoś poszedł po rozum do głowy i ostatecznie to, to, to, to nie wypaliło. No, bardzo dobrze. Ciekawe, czy to było na złość też Marvelowi. No, no Na pewno, no, nic innego. To nawet Valentino powiedział, że właśnie wymyślali sposoby, w, w jaki sposób im dopiec nie, temu Marvelowi tak na swój sposób pseudo zabawny. No, no wiesz, no, Rob Liefeld na przykład poszedł w takim kierunku, że zaczął, że za, za, zaczął kopiować postacie do swoich komiksów. nie? więc no, mm -hmm. dlaczego, dlaczego już by nie no w każdym razie tak. E, jakie są twoje ulubione komiksy Kirby'ego albo prace? Znaczy, to, to jest tak, że ja ze wstydem muszę się przyznać że ja wielu tych rzeczy nie znam, ja dopiero chciałbym poznać ale niestety nie mam 700 zł na omnibus czwartego świata który mm -hmm. chciałbym naprawdę bardzo mocno poznać więc ja jestem zaznajomiony tak naprawdę z tymi początkowymi numerami Spidermana czy Fantastycznej Czwórki te, te no czyli jest takim wierzchołkiem góry tak, lodowej tego, z tego typu rzeczami. i ja naprawdę chciałbym, chciałbym poznać więcej właśnie przede wszystkim te rzeczy z listy z tego kosmosu, bo jak widzę rysunki krążące po internecie to to, no, to, to jest kosmos po prostu no, I, są, są i, przepiękne no tylko, no cóż Kirby i Steve Ditko to byli tak, z tamtego czasu tak. tacy geniusze dla mnie ja bardzo bym chciał kiedyś jeszcze Kamandi mieć fizycznie mhm. Bo to jest przepiękny komiks. To jest taka lepsza planeta Maup, nawet. Ba bardzo dobra zresztą O Commandi chyba opowiadałem zresztą przy Comandi. Przy, Comandii, przy <laughs> tak. Natomiast warto wszystko dla Kirbiego poświęcić. Mm. Bardzo chciałbym zobaczyć kiedyś to Muzeum Kirbiego. To wydaje mi się świetne miejsce do, do odwiedzenia. Ono już znajduje się w Nowym Jorku. Więc nic, tylko się, kiedy, nic tylko kie, kie, się wybrać kiedyś do Nowego się Jorku. Wybrać, tak, tak zna, jeśli kiedyś uda mi się wybrać do Nowego Jorku, na pewno chciałbym zobaczyć Muzeum Kirbiego. Mm -hmm. I mam nadzieję, że może jeszcze nie w tym roku, ale że jakieś publikacje od Kirby'ego zobaczymy. Udało się Miracle Mena wydać, więc mm -hmm. czemu nie trzeba coś Kirbiego? Oby tak było, no. No i cóż, na dzisiaj to będzie już wszystko. Mm. Słyszymy się za dwa tygodnie, już będziemy po festiwalu w Łodzi. Jest szansa, że będziemy postować z łodzi bezpośrednio na Facebooku. No tak, tak. Jest, jest pisząc. Jest taka szansa, tak. No, więc mam Do... nadzieję, że jeśli kogoś yy, spotkamy w łodzi, to za zawsze można podejść, przywitać się, pogadać. Zawsze I... fajnie, jeśli ktoś nas słucha. Tak, tak. Przyjmiemy konstruktywną krytykę także. Dokładnie, niekonstruktywną też. No, te, ale te, bardziej te, tej to może nie przyjmiemy, ale <śmiech> <śmiech> dobra, więc jeszcze raz dzięki, że jesteście i słyszymy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Cześć.